Witam, Fantasmagieria, podcast w grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 420. Ja nazywam się Damian Polchaka-Dachman i ze mną jest Ryszard Chojnowski, a Karysław. Witaj, Ryszard. Dzień, Dzień dobry, witaj Damianie. Witajcie wszyscy, drodzy słuchacze i wszystkie jeszcze droższe słuchawki. to taki, taki, taki... odcinek. Tak, tak, 400... tak, ale właśnie chodzi mi o tą, o tą dwuznaczność tej, tej liczby. ona jest taka. To jest taka ważna, znaczy może bardziej data, nie? 20 kwietnia 420 dzisiaj, jak, no, kiedy nagrywamy jeszcze nie, ale jak słuchacie okazuje się, że, bo to ja troszeczkę jakbym pod kamieniem był no właśnie się zorientowałem, że zaczyna się Gamescom i ten Gamescom zaczyna się no właściwie z, jak nagrywamy to, to jeszcze nie wiemy co takiego naj, największego będzie ale a propos Gamescomu tam coś Nintendo już przygotowało wcześniej, chyba jakiś, jakiś direct poszedł nie wiem, czy widziałeś coś? w Google tak, tak, jak jest, jak są Directy z Nintendo, to oglądam. Dla osób, które nie wiedzą, co to jest Direct, to jest taka no, inna forma przekazu. Zamiast robienia konferencji, firma Nintendo przygotowuje tak wcześniej filmiki, które bezpośrednio trafiają do widzów, stąd pewnie nazwa Direct. I mhm. dzisiaj była, dzisiaj, czyli w momencie nagrywania, bo nagrywamy to w poniedziałek w nocy, była, było takie przedstawienie nowych tytułów, które pojawią się na Nintendo od twórców niezależnych. Ich było naprawdę, naprawdę dużo, część z tych tytułów już pojawiła się dzisiaj, już chyba 3 czy 4 gry w tym Prison Architect i Morphis Law. Prison Architect no, to jest gra, w której tworzymy więzienia, Morphis Law to jest taka strzelanka z dość ciekawą mechaniką, w której kiedy pokonamy przeciwnika, powiększamy się, stając się łatwiejsi do trafienia, a im, im częściej giniemy, tym jesteśmy mniejsi i tym trudniej nas trafić. No hmm. I, i te, te dwie gry na pewno się dzisiaj pojawiły i pewnie jakieś będą dodatkowo kolejne. I okazało się, że na przykład polska firma Eleven Bit Studios zacznie wydawać gry na Nintendo Switch, i będzie This War of Mine, czyli będzie to kolejna platforma, na której This War of Mine nie zagra. Tak. <laughs> Ale będą też inne inne gry. Będzie Moonshiness i, i, i jeszcze jakaś gra wyglądająca jak taki, już może teraz tytułu zapomniałem chyba nie, nie, nie chcę przekłamać mm -hmm. tu Al nowa gra od Eleven Beat Studios wyglądająca jak japoński RPG, ale z, powiedzmy z europejską grafiką o. i to jest gra, która od razu przykuła, przykuła moją uwagę, jeśli chodzi o estetykę i, i no, ogólnie styl rozgrywki no i, i ale nie, nie było nie na gier ten dyrekty, tej... żadnych dużych gier nie było nie, to były gry niezależne. To, to były tylko gry no i wyłącznie niezależne i okazuje się, że wygląda na to, że na Nintendo Switchu te gry niezależne sprzedają się znacznie lepiej niż na pozostałych... No bo nie ma innych gier, nie ma tych nie, takich nie, zależnych gier, tych dużych. To... Dam, dam ja, jak jakie, wejdziesz... jak, jakie gry oprócz Nintendo są wydawane? i Ale jak no, bo wejdziesz Bethesdy. do sklepu Nintendo, to teraz już nie można nic kupić, bo się gubisz po prostu. W ogóle, tak, no tak ale to są jakaś... albo odgrzewane kotlety od uh, Neo Geo, na Neo Geo albo, albo właśnie jakieś takie małe... Uh, no nie, nie gry. tylko. Jest, nie. jest dużo jest dużo gier, no w zasadzie każdy teraz robi grę na Nintendo Switch, nawet na, na największą... no Bethesda zapowiedziała duma nowego na Nintendo Switcha, od, od razu w dzień premier ma wyjść na mm -hmm. razem z innymi konsolami. No nie, no, to, to, to, super, no i cieszę się, że Wolfenstein, e, e, wyszedł i, i, i no, dumnie, nie dum, że tylko Diablo niedługo wyjdzie, tak? No, ale no. to już żeśmy przewidzieli, no, szal, my też żeśmy wiedzieli o tym. na ja, ja ty o nie, nie wiedziałem? Ja od, od roku prawie. Ale, pa, ale pamiętasz, że, ale pamiętasz, jak nagrywaliśmy, to tak, e, prawda, domyśliliśmy się na tutaj padło. No, no, Nie tak, wiemy nic tak. o Diablo 4 jeszcze, jeszcze, ale to będziemy, będziemy Ryszarda cisnąć. Nic Więc... nie wiem na temat Diablo 4. Chciałbym cokolwiek wiedzieć, ale nic nie wiem na temat Diablo 4. Ale o, nawet gdybym coś wiedział, to bym nic niestety nie okuje. Ale nie wracając, ma. Nintendo Switch naprawdę jest, jest, jest, w co grać. Naprawdę jest w co grać. Hmm. Nie ma wszystkich tytułów, które się pojawiają na PlayStation 4, czy na Xboxa Nie ma takich, nie wiem, e, dużych, multiplatformowych gier, jak nie wiem jak Destiny chociażby. Ale największa gra na świecie jest na, na Switcha, czyli Fortnite. nie no tak, ale ona jest też na komórki. Te komórki no, ale już... wygląda, wygląda gorzej na komórkach i, i gra się z nas No wygląda bardziej. gorzej, ale chodzi o też, że nawet na komórki no, ale... wydali. Więc oni no, nie tak. przepuściliby tej, tej okazji wydania Fortnite'a na, na Switcha. Ale ja mam... Ja... No okej. Okay odgrzewane kotlety, mi to nie przeszkadza, bo jest mnóstwo takich fantastycznych gier, fantastycznych klasyków, które yy, no, jakby móc je zagrać wszędzie, o każdej porze, yy, pod kołdrą na przykład. No To jest fantastyczna rzecz. Ja bym bardzo chętnie wrócił do, do, do, do Mass Effecta, do Dead Space. Ja bym chciał, żeby, tylko wiem, że to może się nie, nie wydarzyć. bo takim papierkiem lakmusowym była, yy, była premiana Elainua. Yy, El yy, czy na przykład GTA 4, albo 5 nawet No to to prostu wyszło? Tak, bo, bo, bo, bo platforma da się wydać te gry, bo Alejmu wyszło i, i, i działało, i naprawdę gdyby gdyby tylko e, nie wiem, wydawcy widzieli jakby szansę dla dużych gier, dla takich, których trzeba jednak zainwestować sporo pieniędzy, żeby je wydać, to byłoby świetne, bo na razie wszystkie te gry, one już miały swoje, te duże gry, o których rozmawialiśmy miały gdzieś swoją platformę. Nawet, chociaż to jest trochę dziwne, ale najlepsza gra na tą platformę, Zelda Breath of the Wild, czy, czy Legend of Zelda, no ona tak naprawdę, nie wiem, czy oni się bali, że znaczy bali, no nie, nie to był taki plan, ale chodzi mi o to, że to tak trochę wygląda, jakby asukracyjnie wydali tę grę i na poprzednią platformę, i oczywiście na Switcha. I ona się na Switchu fenomenalnie sprzedała, lepiej niż na, na Wii U, ale... Jakby y, wszystko jest takie y, tak bezpiecznie robione i tak dalej. Dopiero y, kilka gier wydanych przez Nintendo tylko i wyłącznie na, na, na, na Switcha nie, po, po, pokazało, że wiesz, no, nie tylko gry niezależne, nie tylko gry małe y, znajdą tam miejsce, ale, ale wszystkie takie gry, które ja na przykład grałem to, to albo to są y, gry, które y, miały już wcześniej jakąś swoją wersję na, na poprzedniej generacji mhm. albo, albo no bo, no oprócz chyba królików, tych kurlików y, od... od świetna no, gra. O, o, tak, świetna. To wszystkie te gry to były takie... E, no nie, no Mario no, też. No Bayonetta, nie. Mario, e, Mario e, właśnie z e, Splatoon, to wszystko to są e, wersje deluxe e, poprzednich edycji, no ale... No, no nie, Splatoon ja oczywiście akurat jest na nowy, ten... e, tak samo Super Mario jest e, nowy, no, więc... no Mario Odyssey tak, ale, ale, ale Doom? Doom nowy? dumnie, dumnie, dumnie chociaż ten Doom Eternal y, ja się bardzo, bardzo ekscytuję i, i no oczywiście ja zagram prawdopodobnie na, na dłużej konsoli, albo ewentualnie na PC-cie bo wiesz, to 60 klatek rozdzielczość wysoka ale mimo wszystko no nie chwali się, ja, że ja że... też zagram pewnie na dłużej ale, ale na Switcha też kupię, bo zauważyłem jak fantastycznie Switch się sprawdza na, na jakikolwiek wyjazdach tak? nie, nie weźmiesz z sobą raczej Xboxa mm -hmm. ani PlayStation 4 tak a tutaj bierzesz sobie Switcha, możesz grać w samolocie, możesz grać pod namiotem, możesz grać tak, wszędzie. i, i to na jest dachu. naprawdę Na, na dachu. <laughs> y, na molo, w lesie, zbierając grzyby, y, grając w mali. Ile grzyby. na przykład ludzi właśnie grało tak na molo? Ile, ile na przykład y, Nintendo Switchy zaliczyło już y, awarię ze względu na y, kontakt z wodą? Czyli na przykład gdzieś właśnie komuś wpadło, bo grał na molo, albo, albo gdzieś nad basenem. No bo to jest taka konsola, wiesz, że... A ona jest taka dosyć delikatna. Ja nie wiem, jak, jak, jak twój Switch, yy, ale po pewnym czasie jakim intensywnego grania cz czuć, że trochę chyboczą te jacony te w, w tych tych szynach, że, że nie, przydałoby nie. się coś lepszego. I Nawet yy, słyszałem ostatnio jakieś plotki, nie wiem, czy to tobie też się obiło uszy, u że, że ma być nowa interacja yy, właśnie Nintendo Switcha. I to, że nowa będzie, to tak jakby wiemy, bo Nintendo zawsze yy, wydaje kolejne wersje ulepszone swoich konsol, szczególnie przenośnych, ale zastanawiam się, czy, czy ta, ta, ta, ta prawda, że to ma być w ogóle konsola, która między innymi wy ma wyświetlać obraz albo pozwalać wyświetlać obraz na telewizorze w, w 4K, że ma mieć 128 gigabajtów pamięci, że ma mieć 8 GB ram i w ogóle. Nie wiem, czy, czy do, do Ciebie doszło. Czytałem, te czytałem. czytałem to na że na ktoś napisał, ale to jest, nie wiem, no, wydaje mi się to mało realne. Pobożne bo... życzenia, nie znaczy, Nie wiem, czy pobożne życzenia nawet, bo jakby... To nie jest żadne konto, które do tej pory zasłynęło z A nie, no to wiarygodnej to, to, to informacji. Tak jakbym ja tak. napisał, mam najświeższą informację o Nintendo Switch, będzie... Nie no, jak jeszcze raz, jak byś wersję... ty napisał, to by już właśnie skoczyła akcja jeszcze bardziej Nintendo. Bo... Jasne. Ben, na, Switch podpisał nową umowę z z Geforce'em i będzie Tegra 3, przeskakują wersję 2 i Tegra 3 będzie używana, mhm. czyli będzie wydajność większa niż w Xbox One X, no, w, w przenośnej wersji. No nie, tak nie będzie, ale to, że dojdzie do wersji, znaczy do, do pracowania jakiejś o, o lepszej wersji Nintendo Switcha, to, to jestem stuprocentowo pewien, tylko kiedy? Czy to będzie przyszły rok? Nie wiem, czy Nintendo nad tym zależy, bo Switch dalej świetnie się sprzedaje, naprawdę świetnie. Chyba już przekroczyli 20 milionów egzemplarzy sprzedanych gry się sprzedają. Tak naprawdę wydaje mi się, że teraz największy nacisk kładą na to, żeby to Nintendo Online, które w połowie września ma ruszyć, rzeczywiście dobrze, dobrze działało i żeby ta infrastruktura cała wytrzymała obciążenie, które będą generować użytkownicy. Bo jak wiadomo jak sobie popatrzymy na konkurencję, czyli na PlayStation i na Xboxa, no to ja na przykład wolałbym, żeby Nintendo czerpało wzorce z Xboxa, niż z PlayStation 4 i z PlayStation Network, które ma awarię non-stop i, i, i cały czas są tam jakieś, jakieś problemy, więc... Cały czas dane wyciekają i tak dalej. Znaczy istotne. nawet nie chodzi o to, że dane, ale są problemy z połączeniem, mm -hmm. jednak live to jest, no nie, to jest... lepsza lepsza infrastruktura. Tak. Tak, Microsoft jest. No Ja się tylko troszeczkę obawiam, że Nintendo Switch się świetnie sprzedaje. Ja pamiętam, że Wii się świetnie sprzedawało, ale był taki moment, że okazywało się, że gry na Nintendo Wii się w ogóle nie sprzedają. I mnóstwo świetnie sprzedawały się gry nie sprzedawały się gry third Party. Tak, i te takie niekarnawałowe, jak to się mówi, czyli takie bardziej poważne, dlatego, że one no nikt, kto ma dwie nie kupi na przykład Modern Warfare wersji na Wii mimo, że powiedzmy jest jakieś dodatkowe sterowanie, że jakaś może inna imersja jest wtedy jak masz kontroler mhm. ruchowy bo tak gra zwyczajnie wygląda brzydko paskudnie na, na ten konsolę więc jakby ma, ma do wyboru no, ze Switchem jest tak, że jesteśmy już troszeczkę ciut lepiej i to, to, to stylistycznie bardzo dużo się da nadrobić i na przykład w wersji przenośnej e, widziałem, oczywiście znaczy nie w rękach miałem ale widziałem na przykład jak wygląda Skyrim znaczy w rękach miałem Skyrim, ale nie miałem Wolfensteina tego nowego, ale to, to co widziałem właśnie na filmach, jak, jak ta gra się prezentuje w, w tej wersji przynajmniej to ona, to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Jedynie kiedy podłączamy do telewizora, no wychodzi ta niższa rozdzielczość, tam to zmniejszanie się rozdzielczości i, i tak dalej, ale, ale chodzi mi o to, że y, jeśli, jeśli nie będzie właśnie takiego y, nie wiem, żeby chciałbym, żeby po prostu Switch nie, nie stał się platformą świetną platformą dla gier niezależnych albo jakichś takich maG w oczach konsumentów. Tak jak na przykład Wii stało się w, w oczach konsumentów świetną e, platformą na przykład dla, dla starszych ludzi albo dla ludzi, którzy potrzebują tych ruchu i właśnie chcą sobie zagrać w Wii Sport i właściwie kupujesz Wii, kupujesz te dwie, trzy gry właśnie jakieś Wii Party, Wii Sport i, i Wii Sport 2 i to cię urządza całkowicie. No nie? Ja bym chciał, żeby po prostu Switch był taką pełnoprawną platformą, żeby mimo, że to e, zawsze będzie gdzieś tam cierpieć e, na jakości na nie gra, mhm. to zawsze miała swoją wersję na Switcha, żeby, żeby tak było. I, i, i twórcy, jakby, no, znaczy, wielcy wydawcy o tym myśleli. Oczywiście nie ze wszystkim się tak da, ale z każdą grą, przepraszam, ale, ale chciałbym, żeby po prostu w pewnym momencie można powiedzieć, że tak, Switch mi wystarcza jako ta główna, jedyna platforma. Dlatego, że właśnie ta, ta jej przenośność wynagradza mi. Yy, gorszą jakość grafiki. No i oczywiście gry muszą wychodzić w tym samym czasie, no, bo ja na przykład bardzo chętnie zagrałem na Switchu po ale ja po przeszedłem przyszedłem na, na Xboxie dawno, dawno temu i świetnie się bawiłem, ale jakby nie mam już takiej potrzeby, żeby do niej wracać, mimo że po prostu mógłbym to zrobić właśnie o każdej porze dnia i nocy i mm -hmm. pod kołdrą i tak dalej, no ale no ale to jest e, Switch. E, e, nie wiem, co będzie na tym Gamescomie. Jak, jak będziemy nagrywać kolejny odcinek e, Fantasma Gierii razem, to już będzie po Gamescomie. Będziemy mogli po, wielkie podsumowanie zrobić, z, z, wielkie liczby, no nie? O, 400 do... tysięcy ludzi, y, 5 milionów e, subskrybentów, prawda, na Twitchu, wszystkich streamów, których właściwie tam chyba nic nie będzie pokazane, żadnej konferencji, <śmiech> ale, ale nie wiem. Może jakieś wydarzenia będą ważne esportowe. No, no, dużo się pewnie będzie działo. Fajnie będzie, byłoby być na miejscu, no ale... No, ty nie, ty nie, nie byłeś na nie, nie, nie fajnie było. Ja byłem na Games wielokrotnie, i kiedy ostatni raz byłem, to z ulgą wyjeżdżałem. Po prostu z tego powodu, że nie jestem fanem tłumów, a na Gamescomie tłumy słowo tłum nabiera zupełnie nowego znaczenia. Tłum fanów, takich co się otacza, nie Ale Nie, nie, nie właśnie... to nie to, to było to po prostu straszne, bo wszędzie, nawet w tych korytarzach przejściowych kłębiła się ludzka mm -hmm. masa i na, kiedy najpierw mieliśmy dostęp do wielu stanowisk w dniu prasowym, że niby tylko prasa, której to prasa i tak było, było bardzo dużo, to, to było jeszcze do ogarnięcia, ale kiedy drzwi zostały otwarte i e, targi stały się dostępne dla wszystkich, e, którzy chcieli na nie wejść, no to, to, było, to było przerażające. Mm -hmm. I, i, mm -hmm. I chyba ten dzień otwarty to jest to piątek, sobota to jest chyba niedziela, albo piątek, sobota już gł głowy nie dam. Ale no i tak wszystkiego się dowiemy prawdopodobnie jutro, mm. czyli we wtorek. Jak no myślisz, myśli, dlaczego tak i... ludzi ciągnie, no bo jeśli by było tak źle, no nie, to, to już, już by nie wracali, nie? Chyba, że to jest za każdym razem jakaś nowa ekipa, no nie? Że część nie ludzi wiem. oczywiście jest stała, tych dziennikarzy. Okazuje się, że dziennikarzy jest więcej niż niż ludzi, którzy czytają ten news. Rzeczy śmieję, no nie? Ale jeśli jest tam kilka tysięcy ludzi, to ile tych serwisów, prawda? No, w tej znaczy, Europacji w świecie. Tak. Kolonia no. to, jest prze... to jest piękne miasto. Więc może ktoś... Turystycznie warto się... Może wiesz, tak. może turystycznie, tak. Może dla na przykład osób z, z, z innych kontynentów, ze Stanów, czy z Australii, czy z Azji, takie, takie targi Gamescom są mniej więcej taką mhm. samą atrakcją, jak dla Europejczyka wyjazd tak. na E3 do Los Angeles. Mm -hmm. Może to tak działa. My mamy na Gamescom blisko i oczywiście to jest fajnie takie targi, chociaż raz zobaczyć, żeby, żeby sprawdzić z czym to się je i jak to wygląda. Ale gdyby Gamescom był jeszcze właśnie targami o randze E3, a tak naprawdę Gamescom teraz są targi, mam, mam wrażenie, Oni się tylko przechwalają tymi liczbami, niczym więcej. Tak, no? to... znaczy to są, rzadko, rzadko kiedy dochodzi do jakichś spektakularnych do y ogłoszeń, tak? y ogłoszeń, które pokazują nie, jakieś niesamowite premiery, na, u których nikt się nie spodziewał. Żadna raczej nowa konsola nie zostanie ogłoszona i żadna wielka gra prawdopodobnie nie zostanie ogłoszona. Tutaj się mogę mm -hmm. mieć ale nie dowiemy się, czy będzie PlayStation 5 raczej. Jeśli, mm -hmm. jeśli dowiemy się, że będzie PlayStation 5, to prawdopodobnie na E3 w przyszłym roku. Nie dowiemy się, chyba czy będzie Xbox, chociaż akurat Microsoft zapowiedział jakąś konferencję y, z, z prezentacją nowe, no, nowego sprzętu. Ale nowym A. sprzętem może być na przykład nowy pad. Więc. Tak, Duke w wersji Elite. Ale ostat... Nie wiem czy zauważyłeś, kilka tygodni temu Microsoft zaprezentował pad specjalny, modyfikowany tak. dla osób, które mają ograniczenia ruchowe różnorakie. I to no, jest modułarny, modularny, rzecz. genialny, genialna rzecz. świetna rzecz dla wszystkich osób, które mają, które mają problemy z. No, fizyczne z, z, z tak, tak. ogarnięciem normalnego pada. Ja, to akurat tak się y składa, że. Mm moja żona pracuje w, w szkole integracyjnej, gdzie jest bardzo wiele dzieci, które no, albo jest z porażeniem mózgowym, albo mają jakieś, mają jakieś problemy inne, albo są niedowidzące, albo no, po prostu nie są w stanie zwykłego pada ogarnąć. I, tak. i dla, dla takiego dziecka, jeśli chce bawić się w gry, to coś takiego jest fantastycznym tak. rozwiązaniem. No ja Więc... w ogóle kiedy widziałem y, y, gracza, który właściwie i to jest fantastyczne, bo wydaje się, że ktoś z pewną taką, niepełnosprawny, nie mający czasami rąk, nie potrafi, nie, nie mógł grać. A ja widziałem właśnie, to jest stara historia, to na pewno y niektórzy, niektórzy zasłuchacze pamiętają, by właśnie taki gracz, który częścią policzka sterował. Y nie wiem, czy miał rękę y jedną, chociaż wiesz, ale po prostu grał w halo na poziomie naprawdę profesjonalnym, właśnie, y będąc no naprawdę w dużej części, właśnie tak spalerzowanym, tak no, po prostu. To jest niesamowite i to, bo granie, dlaczego na przykład fundacja, ona fundacją, nie? Child's Play amerykańska, która właśnie pomaga dzieciom w szpitalach, nie? Że dostarcza gry, konsole i tak dalej. Dlaczego to, to jest tak ważne? Dlatego, że po prostu to, to jakby to dostarcza wielu pozytywnych emocji granie, nie? My to wiemy jako tacy normalni gracze, nie? Wiadomo, że są te emocje negatywne, jak czasami rzucimy takim padem, jak w takie Dead Cells albo coś ale jest właśnie dużo tych pozytywnych emocji, które, które wypływa z grania, jest yy, dużo ważnych rzeczy i, i im więcej ludzi może, powiedzmy, cieszyć się graniem, tym, tym lepiej. I naprawdę ja bym na przykład zupełnie, wiesz, poszedł, jakby to powiedzieć, nie unosił się dumą, jeśli chodzi o PlayStation, tylko powiedział, że na przykład, czy my możemy też coś takiego zrobić, czy, czy na przykład yy, czy Microsoft zgodziłby się, żeby ten pad na przykład, yy, czy ta konstrukcja działa z PlayStation 4. I, i, albo żeby chociaż zrobić, nie? żeby Sony też coś takiego udostępniło, bo to jest fenomenalna rzecz i, i oczywiście no, dla nas to ma mniejsze znaczenie, ale, ale po prostu to jest naprawdę bardzo ważne, żeby każdy, kto chce grać, nie mógł i, i, no. i tak to, Ale to, to jest tak, nie chcę, żeby to brzmiało to, to... tak wyniośno za bardzo. No, ale Nie, tak, to nie brzmi tak, się, tak. tylko wiesz, na przykład yy, super by było rzeczywiście, gdyby Sony na coś takiego się zdecydowało, tylko Sony y, ogólnie, hmm. ostatnio mam wrażenie, y, ma głowę tak strasznie wysoko, z Darlinos I, strasznie i, tak za Darlinosa, strasznie tym skrzydłem. Z Bo zdecydowanie przyszedł. Z tymi grami, no to, nie oszukujmy się. No prawda. Horizon Zero Dawn, Detroit ostatnio. God, God, of, God War. of War. No, no, <laughs> mają, to, mają co zadzierać, no nie wiesz, oni mogą. Tak, oczywiście tam mają co zadzierać, na... ale przez to wiesz, jednocześnie na przykład blokując innym graczom możliwość. Zagrania wspólnego z kolegami na PlayStation, no to jest, to jest po prostu hamowa, To jest po prostu hamowa. Ale nie wiem się to inaczej nazwać, Ale nie słyszałeś, przepraszam, że jeszcze przerwę na, ostatnio na Quake.conie. Jak wiadomo. Bethesda powiedziała, że. że gra Legend, karcianka ich w świecie Elder Scrolls, pojawi się na wszystkich, na wszystkich konsolach, czyli na wszystkich platformach, będzie musiała y, mieć wspólne konto, tak? Czyli będzie, bo jak nie będzie, będzie miała, to się nie bo pojawi. jak nie będzie miała, to się nie pojawi. I to jest bardzo bardzo dobre podejście. Troszkę żałuję, że, że Epic nie wyszedł z tego samego założenia, no ale pewnie jeszcze nie byli pewni, czy Fortnite nie się tak oszałamiający sukces. Tak, ale, tak, ale, tak, ale, tak, ale tak szczerze mówiąc, to, to ten crossplay to jest no świetna sprawa dla kogoś, kto... kto dla, dla, dla klienta, dla, dla, dla graczy. To jest oczywiście rewelacja, bo Wtedy zaciera się ta granica między posiadaczem Xboxa, a PlayStation 4, a Switcha, a pc -tem. Ale no jest problem jednak jak, jak to jak to przekuć, nie, jak to powiedzieć? Jak mają sobie właśnie to ci włodarze, to wiesz, wytłumaczyć dlaczego mają tak tak podkuć, bo przecież na tym polega właśnie walka o klienta, nie? Żeby wybrał naszą platformę i na naszą platformę kupował gry, bo jeśli okaże się, że Yy, nie musi tego nie, nie, robić. Nie, nie. Na to? to. nie tak, to nie tak, to nie tak, drogi Damianie, to nie tak. No, jeśli masz grę, yy, wręcz kultową, jak w tym, w tym momencie akurat jest Fortnite, to pewnie prze przeminie za jakiś czas, ale w tym momencie jest gra yy, kultowa. I jeśli byś zobaczył, do jakich co są w stanie gracze zrobić, żeby jakieś skórki zdobyć do tej gry, to jestem przekonany, że gdyby był dostęp, na przykład, wynoszą na telewizory z domu, sprzedałem mamy biżuterię. Nie, chodzi o to, że gracze wtedy by próbowali, starali się posiadać tę grę na każdym możliwym sprzęcie, który mają w domu i dokonywać zakupów z każdego możliwego sprzętu dzięki temu, że no tak. mogliby zdobywać no ale te 30 specjalne wyłączenie. Bo te, przepraszam, EPIC wiesz, no, chciałby to pewnie cały ten torcik, dlatego na przykład na Androidzie nie będzie się dzielić z Googlem. Tak, nie będzie się dzielić z Googlem. No 30% podatku to jest całkiem sporo. Więc EPIC powinien w ogóle wszystkich nam mówić, słuchajcie, najlepiej będzie w ogóle grać na Androidzie. <grym> Także grałem dookoła. na Androidzie, grałem, bo, bo wiesz, zainstalowałem sobie na Samsungu Galaxy 7 o Jezus Maria, tak bym powiedział. No to, to, to nie tak, że chciałbym powiedzieć teraz, że na ios się gra lepiej, bo nie. Po nie, nie, tak samo się gra, tylko gra się mnie... tak samo źle. Tak. Gra <laughs> tak. się tak samo źle, tylko że na Androidzie jest troszkę jeszcze gorsza grafika niż na iOS-ie. Natomiast mhm. jeśli chodzi o sterowanie, to odmawiam grać tę grę w, w, w, w, w, w wersji mobilnej, dopóki nie zostanie dodane właśnie. No, i, no, jakaś no możliwość właśnie, historia, ja, ja zagrałem raz i zainstalowałem sobie tego a, a PUBG Mobile, czy jak to się nazywało i, i oczywiście Fortnite'a i w momencie, kiedy moje, wiesz, bo to jest na pewno przeżyłeś taką sytuację, że, albo, albo, sam kiedyś pamiętasz, chociaż to było tak dawno temu, że może nie, ale jak widziałeś, że osoba, która normalnie nie gra, albo na przykład grała wcześniej, nie wiem, na, na przykład bierze pierwszy raz w życiu, pada i musi grać w strzelankę. To widzisz, że ona tą gałką rusza w cały świat, i jeszcze jak są tacy ludzie, którzy na przykład mają wiesz, ten taki naturalny, że muszą być na przykład odwrócone osie, to też, to też, to widać, nie, że od razu tak by wychodzi, nie? kto, kto jest gufi, a kto nie. Mhm. ale yy, no po prostu ja miałem tak, że mimo człowiek że wie jak się steruje i tak dalej, się wydaje, że to jest tylko dotykowe, że to się przyzwyczai po prostu, mając kogoś naprzeciwko siebie, to to mi ten celownik lata, bo ja nie mogłem tak precyzyjnie ustawić i... nie, nie, nie, w stu procentach to jest fajnie, że, że ta gra jest świetnie, że na pewno są jacyś gracze, którzy wymiatają albo mają jakieś przystawki na jakieś dotykowe, bo ja widziałem naprawdę dużo gadżetów takich, zrób to sam jak możesz sobie zrobić kontroler takie taki gałki prawie analogowe właśnie nałożone na ekran. no, no Super rzeczy robią ludzie, ale właśnie no odpowiedzią taką prawdziwą na to, żeby to no, granie na telefonach było sensowne, to jest właśnie wykorzystać te wszystkie pady, te bluetoothowe i, i, i tak dalej, więc to nie jest jakiś taki duży problem, no, ale być może nie chcą, nie chcą jeszcze tak segregować e, tych graczy na komórkach, bo jednak w większości przypadków oni są, e, no grają bez, bez pomocy. Nie? No, no, ale... czy nie mogą grać z pomocą, bo obsługa padów jest no wyłączona tak. i rzeczywiście byłoby tak, że gracze, którzy korzystaliby z jakichś kontrolerów na, na bluetooth, mhm. to zdecydowanie mieliby przewagę nad graczami, którzy ich nie tak. używają. No ale no cóż. No. To dlatego słyszałem, Wiecie, że, że jak ktoś chciałby się? na przykład wygrywać yy, i tak mu średnio idzie na, yy, na, na, na dużych konsolach, niech się przerzuci na Switcha, dlatego, że tam jeszcze jest tak, że nie wiem, jakiś dodatkowo poziom jest łatwiejszy dla kogoś, kto jest... Yy, kto, kto, Umie grać w właśnie, ale, ale jeszcze nie do końca nie potrafi wygrywać na, na Xboxie czy na PlayStation 4. Niech tam, a, właśnie, na tym Switchu yy, zazna sobie, co, co to jest właśnie, to, to królewskie zwycięstwo, tak? Więc. Tak. Znaczy, no, czy ogólnie, ogólnie to jest jedna rzecz, yy, a propos się to, <laughs> Tak. Hmm. Ale miałem wspomnieć o tych wielkich imprezach. Kurczę, czy w ogóle w planach jest zrobić PAX Europa? Nie. Czy wiem. nie? Czy nic nie słyszałeś? Nie mam pojęcia, bo, nie. bo to by była świetna impreza. No, ty, znaczy my w Polsce w ogóle jesteśmy takim Eldorado konwentów i ja to tak to widzę. Dlatego, że te, te konwenty na pewno się odbywają na całym świecie, ale jak patrzę na kalendarz imprez w Polsce, to właściwie co tydzień jest jakaś impreza. Teraz był medalikon w Częstochowie, niestety no, nie mogłem być na nim. Jest to bardzo kameralna impreza, tam się w tych uczestników liczy w setkach. No ale niedługo będzie Kopernikon, był Pyrkon, Krakon i tak dalej, i tak dalej. I, I właśnie że jakby jest, jest Eldorado tych świetnych imprez takich, które łączą graczy wszelakich rodzajów, bo to wiadomo, że też gry planszowe, gry, gry RPG i tak dalej, ale zastanawiam się, czy, czy byłaby szansa zrobić gdzieś w Europie właśnie takiego Paxa. I, i dziwię się, że jeszcze tego nie podjęli, tego tematu. Nie? Czy może po prostu nie chcą licencjonować tego, ale widzisz, że jak e, nic nie słyszałeś, nawet tam e, w tych w twoje tajne kontakty nic się nie przebąknęło, że coś takiego. Nie, nie... ja teraz moje tajne kontakty są troszkę ograniczone, bo jakby e, nie wiem za bardzo, nie, nie śledzę tego, co się, co się dzieje, e, szczególnie, chyba, że coś wpadnie mi wyjątkowo w ucho. No, Diablo 3 na switcha wiedziałeś ty no, tyle czasu i trzymałeś na kłódkę usta po prostu. No, to no bo jest... muszę, to jest mój obowiązek. To jest, mhm. to jest obowiązek. handlowa, tak? Podpisałeś. To jest, tam, nie droga. mogę, nie mogę, wiesz, żadnych hmm. informacji... A będzie związanych... można grać na pojedynczym j na przykład na dwie tak. osoby, tak? Tak, o. znaczy nie na jednym j na dwie osoby, tylko na, na jednym ekranie. Wziąć... Tak, będziesz mógł wziąć, bo są dwa j w... mógł... No tak, że każdy dżajkonie. po J-Conie, tak. O to tak, myślę. każdy tak, po, że można po Na połówce, tak. O. No i będzie można nawet połączyć no to jest cztery... cztery Switche bez sieci, bez dostępu do internetu, to jest super, wiesz, mhm. że możesz e, grać, jak nie masz dostępu do internetu, a, ale jest bardzo może to, to by przywróciło takie, wiesz, właśnie party małe, wiesz, takie LAN party, ale no, tak można zrobić takie LAN party bez kabli akurat, mhm. ale łącząc sobie switche w tej sieci, sieci lokalnej, i to świetnie, świetnie działa i superno, bardzo A Teraz jak się młodzi no. mają właśnie te takie leciutkie komóreczki, no nie? Bo to, bo jak sobie pomyślisz, zobacz, ta komóreczka, która jest właściwie, no, jak, jak, jak ten trikoder, jak to urządzenie cudowne z, ze Star Trek'a, plus jeszcze wszystko inne, połączone w jedno. Kiedyś taki był słynny obrazek, jak, Cyberpunk, znaczy, jak twórcy cyberpunku, ja w ogóle, cyberpunk wyobrażał sobie ludzi przyszłości. To byli obładowani, bo była i kamera, i odtwarzacz tam CD, czy minidisków, komputer, na ręce jakiś tam, jakaś tam rękawica do, do, do, do, do włamywania się do sieci, nie, wiesz, mnóstwo kabli i tak dalej, a to wszystko jest teraz w telefonie. I... Teraz jak sobie właśnie młodzi ludzie robią jakieś takie, w cudzysłowie, lamparty, to mogą grać takiego Fortnite'a, czy w jakąś taką inną grę sieciową w jednym pomieszczeniu, ale każdy przynosi swój telefon i, i grają w tym. A kiedyś to było takie niesamowite wydarzenie. To trzeba było zaplanować. U kogo będziemy grali? Czy, ma czy jest dużo wystarczająco dużo przedłużaczy ilość? Czy, czy będzie miejsce na te komputery? Bo przecież komputery kiedyś to miały, przede wszystkim to była wielka skrzynia plus wielki monitor. głęboki. No. Nie wiem, no nie zna życia ten, kto kiedyś nie, nie był na prawdziwym takim landparty, jak czasami te, widzi się te, jak się nazywa to najsłynniejsze, chyba szwedzkie, tak? Jest takie LAN co widać po prostu takie... Dreamhack? Chyba tak, że tak jest po prostu e, nieskończona ilość rzędów, e, ławek, to nie ma na nich komputery, wiesz, że i, I po prostu jest tak gorąco, że ludzie po prostu są porozbierani, jakby byli na jakimś koncercie, a nie jakby mieli się szykować do pogowania, a nie właśnie grać w Quake'a, czy coś, no to jest... To jest, no nie zna życia ten, kto tego kiedyś nie słowa, ale to jest... No, ale taki Pax, czy taki właśnie Kopernikon, Pyrkon i tak dalej, to też jest fajna impreza. No ale to tak. Odjechałem trochę za bardzo. Możemy wrócić do gier, drogi Ryszardzie. Powiedz mi, w co, w co ostatnio grałeś, bo wiem, że jest jedna taka gra, znaczy nie chcę powiedzieć, że katujesz, ale pewnie dużo, Dużo, dużo grywasz pewnie w, w, na Switchu, właśnie w tę grę, chociaż może nie tylko na Switchu. Nie, nie, nie na Switchu, akurat nie gram. Znaczy mam ją na Switchu, kupiłem ją też na Switcha, mam ją też na PC- jeszcze z, z wczesnego dostępu. Ale mm -hmm. to jest gra, o której też mówiłem w Grysłowie, czyli jest to Dead Cells. I w grę Dead Cells już nie wiem ile godzin, bo nie sprawdziłem, czy jest możliwość podejrzenia czasu spędzonego z daną grą, mm -hmm. ale bardzo dużo. Oprócz tego gram Fortnite'a i oprócz tego dzisiaj odpaliłem sobie w końcu, postanowiłem, że nadeszła ta wiekopomna chwila. Hmm. Żeby w końcu przejść z trzeciego. <laughs> I yy, no, i mam. Ale to yy, nadzieję, zacząłeś grać z trzeciego. Czy kończysz? Yy? Nie, za, zacząłem, yy, nie, tam już byłem dość zaawansowany, ale postawiłem, że od początku sobie przejdę tak. Przeinstalowałem hmm. go na dysk SSD na Xboxie. Mam Xbox One X, więc gra wygląda najlepiej, bo wersja na Xbox One X jest najlepsza. Jest lepsza nawet niż wersja PC-owa, bo jest hmm. piękny HDR i w ogóle, którego na PC chyba nie ma znaczy na gra... jakieś rozbłyski takie, które można no, na gra, wyłączyć gra na Gra wygląda obłędnie, bo... obłędnie gra wygląda, ale, hmm. ale to, to sobie planuję pewnie tak przysiąść mocniej w weekend, bo tak naprawdę ja w ogóle nie powinienem nic grać, wiesz, bo ja, wiem, tak studia, ja powinienem wiesz, plaza, pisać, ja powinienem pisać, ja mam do 7 września termin na oddanie pierwszych 100 stron, a mam jakieś 10, no 15. 100 stron? Tak z tu pierwszego wow. rozdziału. Bo stronę, to nie wiem, czy moja praca magisterska miała, więc te prace te autorskie to normalnie są jakieś... Prace autorskie troszkę więcej. W... Pierwszy, pierwszy rozdział ma pokazać, że orientuje się, jak wygląda współczesna y, y, y, teoria przekładu i skąd się wywodzi i tak dalej. Więc wszystkie trendy muszę opisać od, od starożytności, przez... Y, od od do... Sokratesa, poprzez Platona, tak? Od, od, starożytnej, od starożytnej Greki, przez średniowiecze, <grym> oświecenie, i czasy współczesne. I tego troszkę jest tych teorii. Zwłaszcza tak naprawdę. W A może ten? Połowy XX ten, wieku. Tych, tych angielski dla graczy, tam wiesz, jakoś zrobisz transkrypcję tego? No nie wiem, przecież. No, może <laughs> wiesz, parę. Są. Z angielskiego dla graczy pewnie skorzystam w kolejnych jakby rozdziałach mhm. mojej pracy. A tak w ogóle mo mogę bezwstydną, bezwstydną reklamę zrobić? Mogę? Ale ty nie musisz się nawet pytać. Dobrze, to dziękuję bardzo. Chciałem drogim słuchaczom dać znać, że wrócił po roku przerwy mój cykl angielski dla graczy, w którym przedstawiam różnorakie ciekawostki związane z językiem angielskim na podstawie tytułów i wyrażeń z G, Przedstawiam wymowę, przedstawiam tłumaczenie, przedstawiam właśnie etymologię poszczególnych wyrażeń i na razie jest chyba pięć odcinków nowych, każdy mniej więcej 9 minut, więc założyłem sobie taki plan, że co tydzień, no Najlepiej. No na razie tydzień... trzymam, że jest, w miarę, regularnie się przynać, jest w miarę regularnie. Tak? Na razie Jest co tydzień rzeczywiście jest nowy odcinek. W tym tygodniu, mam nadzieję, też się pojawi. Jeszcze zastanawiam się, jaki będzie, jaki będzie jego temat, bo tu jest dość dużo ciekawych tytułów. Jakby ktoś chciał obejrzeć, będzie mi bardzo miło, bo na razie tych wyświetleń nie jest za dużo, ale może ktoś się skusi, bo wydaje mi się, że to są całkiem nie, wartościowe rzeczy. Warto, naprawdę. I tak sympatycznie, właśnie, bo jest cała siła tego, tego tych, tych odcinków jest właśnie w tym, że tak. Te anegdoty, właśnie. Tak przyjemnie się jeszcze. Wiadomo, że Ryszard ma taki radiowy, przyjemny głos, więc niektóre odcinki to po kilka razy człowiek słucha na nie, właśnie. Że też mam radiową, czyli lepiej nie patrzeć, więc. No teraz to już jesteś właśnie, że musisz się szykować na te takie, wiesz, siłowe, do nie, bo okaże się, że może właśnie znudzić cię ta praca intelektualna i będziesz na przykład chciał zostać strongmanem. I, i, no, I co wtedy, no? To od razu się pochwalę, że zapisałem się na. Egzamin certyfikacyjny ze, ze sztangi w listopadzie i jeśli się uda, to będę oficjalnie instruktorem Strong First jeśli chodzi o sztangę i dodatkowo będę chciał dostać, się pewnie nie w tym roku, ale przyszłym do tak zwanego top team Polska, czyli do takiego dość wąskiego grona osób, które jakby najlepiej radzi sobie z ketlami, czyli z odważnikami kulowymi i jest w stanie wykonać kilka bardzo trudnych ćwiczeń, które są potrzebne, aby do tego grona się dostać, więc jakbym jakby się dostał, byłbym chyba najstarszym w ogóle takim. Nie, nie wierzę, no. nie wierzę. Może najstarszym więc... naj, naj, naj, naj człowiekiem na pewno byś, nie, tam, tam, tam, tam nie jesteś najstarszym, jeszcze młodym, znaczy w sensie <laughs> na pewno jesteś tam młody, no, nie, nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach to młodość trochę właśnie przedłuża, jest, jest tam. poza tym to jest energia, którą masz, no nie mówi o wieku, a nie o nie tam metryczka, no naprawdę. No ale to już tak y, y, pomijając y, pomijając... straszna dygresja straszne dygresja tak tak, tak, tak sobie myślę, tak. tak. Oczekaliśmy zaczęli, aha, od Dead Cells. Od właśnie. Gamescomu zaczęliśmy. Od Gamescomu, tak. Dead Cells, y, no a jako że byłeś y, tam, w, nie, siedziałeś w grę i w r się to, to to to dla ciebie Dead, Dead Cells to nie jest jakaś bardzo nowość, no bo też obserwowałeś na pewno też różne iteracje, te zmiany takie delikatne w interfejsie, no na pewno e, chyba też się niektóre rzeczy zmieniały, chyba plan tych, tej scenerii chyba tych niektórych miejsc, no ale ja oczywiście nie, nie, nie zagłębiałem się w historię zmieniły gdyby. się nazwy potworów na przykład bo ten, tak, ten pierwszy, nazwy tych pierwszy, biomów, bios, tam mówiłem, tak? Tak, pierwszy boss na samym początku nazywał się The Unfinished One, czyli niedokończony a teraz, <laughs> a teraz się nazywa Concierge no tak. właśnie i, no i ogólnie no, nie było znaczy, wszystkich gra, gra, jak ktoś nie widział, to to jest, to to jest tak zwana Metroidvania, ale cała cała idea tej Metroidvanii polega na tym, że to jest gra, która jest, jak to ładnie się mówi, roguelike, czyli śmierć jest kończąca, permanentna. Niemniej są pewne rzeczy, pewne umiejętności, które które przechodzą i one są bardzo fajnie y, obrazowane w grze kiedy jesteśmy w tej pierwszej lokacji gdzie przyciskamy się ten na nasz, nasz flag te ta, ta, ta, ta, ta, ta, właśnie te martwe komórki te ta zgnilizna przesuwa się do tego tego ciała żeby je przejąć i później jakby zaczynać grę od nowa to właśnie widzimy te, te takie zawieszone nie ja wiem słoiki z tymi tymi, tymi takimi umiejętnościami mentymi. ale cała gra właśnie e, e, cała zabawa polega na tym że e, że e, przemierzamy, Kilka krain, i te krainy są generowane proceduralnie, dodatkowo jak to właśnie w Metroidwani, czy, czy, czy, czy, czy w Metroidzie, czy właśnie w Castlewani, zdobywamy pewne umiejętności, które pozwalają nam na przykład odwiedzić jakieś miejsca, które wcześniej były niedostępne, I to są to umiejętności w postaci, na przykład run, czyli możemy wspinać się po, po ścianach, możemy niszczyć albo stąpać tak na podłogę, tak żeby niszczyć podłogę, żeby się gdzieś dostać. Możemy się też teleportować, korzystając z mumii, tak, tak, dalej. nie jest tych umiejętności bardzo dużo. Cztery są. ale, ale, ale przez to, że gra właśnie jest y, taka, że, y, y, te umiejętności pozwalają, zresztą no, no tak jest, że w pewnym momencie jeszcze właśnie zdobywamy takie wspinanie się, że taka liana się pojawia, tak, nie wiem, z czego ona jest zrobiona, ale, ale możemy po prostu y, ścieżkę, która, która teoretycznie zawsze się powinna skończyć z tym finałową potyczką z ostatnim bossem, możemy do, y, tam y, dojść y, przy, różnymi drogami, tak? Raz odwiedzimy, powiedzmy, jakieś toksyczne ścieki, jakieś, jakieś, jakieś y, kanały, a czasami pójdziemy właśnie jakąś promenadą, już jak ona się nazywa po polsku wiem, że właśnie też wspominałeś o tym, że przygotowała twoja firma fanowskie tłumaczenie. Tak, więc, tak. więc pewnie znasz te wszystkie nazwy na bardzo dobrze. I polskie właśnie polską wersję własną i, i, i tym oryginalnym. Ja niestety nie mam takiej dobrej pamięci, ale do nazwa, ale to jest właśnie fantastyczne w tej grze, że. No nie, nigdy nie jest tak, że właśnie ta, że nie możesz się nauczyć na przykład ścieżki na pamięć, że, że pewne rzeczy możesz się nauczyć. Właśnie to jest to, że gra jest, stawia niesamowicie na zręczność gracza, jednocześnie jest tak mnóstwo broni, że też tworzymy tak zwane bildy swoje, bo, bo, bo, bo, bo podstawowym oczywiście naszym orężem jest, jest miecz lub coś innego, powiedzmy, ale jakaś taka broń biała. Co się może zmienić, bo mamy na przykład możliwość tam, nie wiem, no, chyba nie wiem, czy, czy kopanie to też jest broń biała, nie wiem jak to powiedzieć. Kopanie to jest też broń biała, buty. Tak, jest. więc tak, z buty właśnie, że mamy właśnie tak, że jesteśmy jak jak, jak Bruzli, albo jesteśmy właśnie jakimś mistrzem git różnych ostrzy i tak dalej. Oczywiście jest łuk, jest tarcza, więc możemy parować. No i jest mnóstwo takich dodatkowych zabawek typu granaty, jakieś bomby zapalające, pułapki, e, jakieś, jakieś działka i tak dalej, i tak dalej. I to jest, to jest fantastyczne, jak te kombinacje tych przedmiotów prawda tworzą właśnie te tak zwane bildy. I nie wiem, jakim jest Twoim ulubionym e, orężem, jaki jest Twój ulubiony oręż? Ryszard, jak, jak najlepiej Tobie się przemierza to, to, to, to, to, to tak, wszystkie. To już mówię. Ja najbardziej lubię, jak mam jakiś szybki miecz to, lub miecz, który, który pokrywa przeciwników olejem. Oliwą w zasadzie chyba, mm -hmm. czy olejem. Do tego lubię mieć żagiew, czyli firebrand która podpala ziemię. ale jeśli chodzi o te dwa, dwa elementy miotane, które można rzucić i sprawić, że przeciwnicy wpadną w nasze pułapki, najbardziej lubię granat magnetyczny a do tego jakąś wieżyczkę lub jakąś kolczatkę lub y, no, Ważne jest z tym ty elementem jest y, granat magnetyczny, który przyciąga wszystkich wrogów do siebie, zadając im obrażenia. Jednocześnie y, możemy tam mieć dodatkowe. Y, prefiksy, czy też dodatkowe może cechy danej broni na przykład sprawia, że przyciąga ich i podpala, a dodatkowo, jeśli mamy inną broń, to, to zadaje się ja To też po... mają różne poziomy rzadkości i to, tak. to poziomy rzadkości później jakby zwiększamy, no nie, jakby częstotliwość tych, powiedzieć powiedzmy tych dropów, że tak się z angielskiego wyrażę, ale ale to, to jest piękne i oczywiście to dodatkowe... To, I to mi zawsze przypomina... to no, Może to jest to, e, nie jedyne, bo oczywiście i w Warcraftie to było, ale, ale zawsze mi się najbardziej kojarzyło z Diablo. Po raz pierwszy, że były właśnie te wszystkie bronie, które miały te dodatkowe jakieś jakieś e, specjalności i im bardziej rzadki przedmiot, tych, tych specjalności było więcej i on oczywiście więcej e, obrażeń zada, zadaje. E, no i oczywiście to, to też można modyfikować. Zresztą gra jest bardzo rozbudowana e, a na pierwszy rzut na pierwszy się tak, wydaje, taka malutka, nie? Że, że, że tam jest, właściwie tak chodzimy takim, takim, e, takim rycerzykiem i, i siękamy, że, że, to jest, to jest ta podstawa, nie? No właśnie, powiedz mi, drogi Szadzie, czy nie uważasz, że jest za trudna jednak? Takie pytanie, tak... E... Znaczy jest czasami frustrujące, to na pewno, bo, bo, jak już rozmawialiśmy nawet przed audycją, to w wielu takich grach, e, w pewnym momencie odblokowujemy pewne skróty, które pozwalają nam przejść dalej, omijając wcześniejsze etapy. Tak jest na przykład w Dark Souls, czy, czy, czy w Bloodborne, no i w wielu innych grach. A tutaj jest tak, że jeśli zginiemy na przykład na ostatnim bosie, to żeby do niego znowu dojść, to musimy przejść wszystkie etapy, może w innej konfiguracji, możemy pójść do niego inną drogą, ale znowu musimy dość długo tam dochodzić. I jako, że ginąc stracimy wszystko, to mhm. y, nie, oczywiście możemy pójść y, bardzo szybko i starać się... Tak, y, w, w ogóle są takie... Y, na, na pewno nieraz korzystałeś z tych kleps. Są takie wrota, kleps, wrota tak, czasowe, tak, tak, tak, które, tak. Które, po, które po otwarciu dają nam dodatkową liczbę komórek, czy też ogni, w zależności jak to tłumaczyć, mhm. oraz jakieś dodatkowe e, wzmocnienia. Czyli tylko, odpowiedni trochę dusz e, z, z Souls Tak, no, odpowiednik tak. dusz z Dark Souls e, i, i tętnień krwi z Blood Rage'a. Tak, e, tak natomiast nie, nie zbadrać, przecież, z Bad Race, jak sprzedłem z no, ale właśnie prawda? dużo jest takich tych przedmiotów na przykład tych upgrade'ów tych, e, tych, tych takich na, które podnoszą na przykład e, które byśmy właśnie przy takim bardzo szybkim przejściu pominęli, prawda? no bo tak. biegniemy tylko i zobywamy jedynie A musimy, się, być, musimy jest, się wzmocnić jeśli chcemy tak. mieć szansę z bossami zwłaszcza, później, zwłaszcza z tym ostatnim bossem, którego do tej pory nie przeszedłem jak to nazywa się Hand of King, czyli tam królewski pomocnik może i no on jest straszny po prostu. Jest, jest tak morderczy, że mimo, że doszedłem do niego praktycznie bez żadnych problemów, mm. bo miałem tak, tak fajną kombinację umiejętności tych technicznych granatów i broni, że mm. i, i zdobyłem tak wiele tych zwojów wzmacniających, który pozwala podnieść jeden z trzech poziomów czy, albo przetrwania, albo brutalność, albo technika. tak? No, tak. To nasze trzy cechy. Survival, I, tactics and... i, i, i, I brutality. tak. tak. I, I wszystkie te, te cechy miałem naprawdę na wysokim poziomie, więc no, do, doszedłem do tego ostatniego bossa bez problemu, po czym zostałem zmiażdżony w 5 czy 10, no może w 15 sekund zostałem zmiażdżony. Zadałem mu bardzo dużo w te 15 sekund obrażeń, no ale tak naprawdę nie widziałem, co się dzieje na ekranie wręcz. Tak, no właśnie to tak jest szybko, to, że to jest ten ten taki piło. chaos, ale ja też się zastanawiam, bo nie wyobrażam sobie i to jest chyba niemożliwe, żeby w tej grze na przykład można było robić takie rzeczy chociaż nigdy nie w nigdy, bo ludzie po prostu potrafią zadziwić ale jak w Dark Souls pamiętam było wiele sposobów na przejście gry znaczy takiego, takiego, jak ludzie sobie sami wyzwania wydali, tak, że, że na przykład bez e, zmienienia oręża, bez podnoszenia poziomu postaci albo na przykład tylko z drewnianą łyżką tutaj tego się nie da Dlatego, że jesteśmy... Znaczy nie wyobrażam sobie, żeby na przykład nie z tym ostatnim bossem, albo czasami wiesz, całkowicie unikać dostania jakiegoś obrażenia. No to, jest, to jest niesamowite, że po prostu ta gra jest tak szybka i, to, i, i, i pokonanie tych bossów, jeśli masz właśnie taki dobry build, nie trwa długo, ale problem jest właśnie z tym... No właśnie z, z, z tą rutyną tych, tych bossów i tego, że żeby się jej nauczyć, to musisz kilkanaście razy podchodzić i na przykład pierwszego bossa który nie jest prosty, jak się na początku gra, ale to też w sumie w pewnym momencie pokonuje, dlatego że też ta kumulacja tych, tych, tych, tych dodatkowych umiejętności, prawda, że zdobywasz że tyle tych komórek, czy tych, tych, tych ogniw, że możesz za nie kupić sobie, czy, czy pojawiać się wreszcie możliwość zdobycia flaszki, no, nie? żeby i ta jedna flaszka może nie wystarczy, ale jak długo, długo grindujesz, to dostajesz kolejną, tak, że możesz ją sobie odblokować. Tak się zastanawiam, czy po prostu ta gra nie stawia na to, żeby jednak. Czy nie wiem, że stawia, tylko po prostu, że nie ma możliwości, żeby ją można było tak przejść tylko dzięki samym umiejętnościom. Trzeba jednak no, sporo czasu na ten grind poświęcić i trochę tą postać rozbudować. Tak, mówisz, no, no musisz mieć ten całkiem niezły build podchodząc do takiego przeciwnika, a już nawet ten build nie wystarczy, bo też wtedy się trzeba nauczyć tych wszystkich jego. No właśnie, problem jest, wiesz, w tej chwili wygląda tak, że tego pierwszego bossa, czyli koncierża, dawniej zwanego niedokończonym, no przechodzę już tak w ogóle, nawet nie patrząc na ekran. Już jest tak, tak proste. Czytam cały... gazetę, jedną ręką grasz. Tak, czytam, słucham sobie podcastu, słucham muzyki, piszę pracę i nogą gram. Tak. I, I przechodzę koncierża. Nie, naprawdę jest, jest prosty, już nawet nie tracę w ogóle energii, więc to jest... Ale musiałem, się, musiałem się go nauczyć, tak? Musiałem kilkanaście razy do niego dojść Mhm. a może nawet kilkadziesiąt i uznać jego wyższość. Tylko, że dojść do, do niego jest szybkie. To jest pierwszy tak. boss. Można dojść do to niego zbyt... w parę minut, tak naprawdę. Tak, 6-8 minut to jest takie takie. Średnie. Natomiast, żeby dojść do ręki króla, do tego ostatniego, trzeba jeszcze w międzyczasie pokonać innych bossów. To już to do, do nich trzeba się przygotować. Wiadomo jest, że gra robi się coraz trudniejsza, więc nie mamy tylu możliwości poznania ich schematów działania co z pierwszym bossem, bo do nich się dłużej i trudniej dochodzi. No ale załóżmy, że pokonaliśmy kolejnych bossów, dochodzi, dochodzimy do tego ostatniego po godzinie czy półtorej godzinie, szybko giniemy, no i cóż. No, też, znowu to nauczyć, tak, że To jest gra bardzo trudna, tylko że to jest gra, której jednak ten, ten grind jest i że nie ma możliwości właśnie przetrwania. Chociaż szczerze mówiąc ja nie wiem co jest, bo, bo są też takie te challenge, bo gra, tak, wiemy, No ma, ma pewne takie takie rzeczy, które jakby odkrywasz po czasie, tak? I, I wiem, że jest chyba możliwość zwiększenia w ogóle poziomu trudności, żeby zdobywać takie specjalne właśnie te ogniwa bossów i, i one, one otwierają jakieś drzwi. Ja nie mam pojęcia, co jest za tymi drzwiami. Wiem, że jest takie drzwi, są takie drzwi, y, które chyba oferują jakieś albo daily challenge, albo coś takiego tak, z tym zegarem, to tak? Na wyzwania są. Tak, codzienne to, to, tak. To są. To są dosyć... Łatwe do. Ale one coś imięcia. dają takiego, że na przykład tak, nie dają, coś dają, ci, dają ci unikalne schematy, które możesz później zdobyć, znaczy zdobywasz Aha. schematy, które później możesz to, wypełnić wyborami tak. i odblokowujesz w ten sposób nowe rodzaje broni i mhm. pułapek. Mhm. I, I to jest fajne. Natomiast one też są trudne. Dzisiejsze wyzwanie to jest jakaś masakra w ogóle, więc mhm. próbowałem chyba z 10 razy, nie, nie doszedłem nawet do połowy, bo wyzwania są o tyle trudne, że tam masz z góry określone, określoną broń. Tak. i jest już zafiksowane położenie ewentualnych wzmocnień, więc musisz jakąś, no, wykazać się nie tylko umiejętnością badania otoczenia i znajdywania tych, tychże wzmocnień, ale jeszcze musisz pokazać się z tej strony właśnie zręcznościowej, bo musisz sobie dobrze radzić, poznać ma mapkę i masz na przejście chyba 3-4 minuty całości, pokonanie bosa na końcu, mm -hmm. więc to, mm -hmm. nie jest, to nie jest łatwe. No, ja, ja, ja choć, choć mówiłem to, że, że, że nie wyobrażam sobie, to, to nie mogę się jednak doczekać, aż właśnie się pojawią jakieś właśnie takie niesamowite speedruny, że się tak wyrażę, które, które pokażę, jak tę grę w ogóle przejść, nie wiem, 20 minut, właśnie tam w jakiś taki magiczny sposób, jak wiesz, te umiejętności. Bo... Mi niesamowicie dużo satysfakcji sprawia ta, ta, ta, ta responsywność sterowania. Że to jest o, niesamowite, jest jak, jak, jak szybko właśnie podejmujesz decyzje, wiesz, te rolki, jak szybko robisz, jak zmieniasz y, w, w powietrzu, jak kierunek, jak, jak, musisz coś uniknąć, przyblokować, sparować. No, jeśli tego się nauczysz, a gra jest bardzo szybka, ale jeśli właśnie, y, to, to jest niesamowite, mi nawet czasami sama satysfakcja, wiesz, dojdę do tego bosa, zginę i tak dalej, ale mi taką niesamowitą w ogóle sprawia przyjemność w ogóle, Eksplorowanie tych miejsc, nie? Wiadomo, że w momencie dzisiaj część znudzi i tak dalej, ale one są, no to jest grafika, jak to się ładnie mówi, pixel artowa. Te, te piksele taka, są wielkie. ale jest przepięknie kolorowa i ma w ogóle, i tam, i to jest niesamowite, że każdy, znaczy jest taki urok, właśnie, takiego, no nie, nie, nie, nie, nie, nie powiedziałbym, że Bloodborne i tak dalej, ale wiesz, ale jest coś takiego, że masz te to może to właśnie to jest bardziej jak nie że takie stare zamczyska jakieś mm -hmm. takie opuszczone wioski, jakieś, jakieś kanały, podziemia. Oczywiście później jest ten, ten zamek, ten pałac. Oczywiście tak, tak dobrze go nie poznałem, ale tam już jest tak tak, tak, tak, tak nie wiem, dostojnie, jakby to powiedzieć, tak majestetycznie. Majestetycznie, właśnie. I, I ta grafika moim zdaniem też robi bardzo dużą robotę. I to jest, ja nie wiem ile osób pracuje w studiu, który przygotowywał tę grę to jest ale kilka ale albo kilkanaście fantastyczne, osób. Fantastyczne e, rzemiosło, że, że to się tak pięknie komponuje e, i ci przeciwnicy też e, mi się bardzo podobają, bo to jest taka mieszanka trochę takiego e, steampunku, chociaż tak mi się wydaje, że to jest steampunk, bo są jakieś chyba takie półroboty pół maszyny, ale, ale może mnie po prostu wiesz, wyobraźnia po prostu za bardzo teraz e, e, czy, czy pamięć mi szwankuje, no ale jest oczywiście, są jacyś magowie, e, są jakieś bestie ożywione jakieś właśnie, jak, jak, jak jakiś, jakiś, jakieś zgniłe mięsa, które później, e, kolejna ich iteracja sprawia, że oni się rozpadają na jakieś mniejsze cząstki, które ci mogą dać. są jakieś jak ktoś w czerwi pełzających z wielkimi paszczami no, jakby, i jest, jest niesamowita różnorodność i też, e, Część na przykład no, jest adekwatna do miejsca, że na przykład pójdziemy inną ścieżką, to zobaczymy innego razy przeźwnika, a pójdziemy inną, to, pójdziemy, to zobaczymy kogoś innego. Ja nie wiem ile tych, chyba nazywałem biomami, jest tak. tych lokacji, ale, ale naprawdę, no, za każdym razem, jak, jakby kiedy nam się coś nuci, możemy po prostu pójść inną ścieżką, tak żeby dojść do tych bossów. Nigdy nie było, było tak nie Bo, bo, bo bossy są chyba, jest trzech głównych bossów, tak? Jest chyba właśnie ten koncierge, jest ten e, Watcher, tak? Czy, czy, ten, jak taki, taki jak obserwator na wyglądający, jest tak. strażnik czasu A. I, i jest ręka króla. To Co czterech, tak, tak. I oni są niezmienni, Są e, tak zwani e, w cudzysłowie minibosi albo właśnie przeciwnicy elitarni. Elitarni, tak. Miastach. I oni są dużo twardsi, dużo bardziej jest, trzeba uważać na nich. I, i, i nie ma sensu na przykład z, z nimi rzucać się tak, tak, tak zwany sposób na pałę, no ale no nie mi się bardzo, bardzo Dead spodoba, ale obawiam się, że, że gdzieś tam właśnie no, nigdy nie uda mi się tej gry e, przejść, pokonać właśnie no, tej, tej prawej ręki króla i niestety niestety na tym się moja przygoda chociaż, nie, nie, no, ja, ja chociaż ten grind ja jest taki, <laughs> jest, no ta, ale ten grind jest taki, że on się kumuluje i nawet jeśli bym sobie grał chwilkę dziennie i tak dalej, zawsze jakieś te z zdobył, to kiedyś yy, prawdopodobnie moja postać będzie na tyle potężna, że być może właśnie w jakiś taki inny sposób. Bo w Dark Soulsach też tak było, że no, niektórzy ludzie nie, nie potrzebowali rozbudować tych swoich postaci, tak tak, tak grindować, nie musieli mieć takiego wysokiego poziomu. A niektórzy musieli sobie w życiu pomóc i troszeczkę więcej spędzić czasu z grą. Ta postać musiała mieć wyższy poziom, ale dzięki temu te starcia apotyczki z, z wielkimi przeciwnikami, bossami, nie były takie już e, trudne. No ale to no to właśnie, tej jednej rzeczy mi brakuje, jak takiego, tak zwanego training mode. Że tylko i wyłącznie z bossami walczy, żeby się nauczyć, właśnie tych schematów i tak dalej, bo, ja wiem, że, że tak naprawdę to możesz sobie obejrzeć, jak ktoś przechodzi takiego bossa na, na, na, YouTubie. I wtedy widzisz, jakie on ro robi rzeczy, co trzeba wnikać. To nie, to samo jest, jest przecież, to nie jest to samo. Ale nie ma tej adrenaliny, nie ma tego takiego, takiego ekscytacji. No. Nie, nie ma tego momentu, kiedy pierwszy raz widzisz bossa i kiedy pierwszy raz, prawda, zaczynasz go czytać i, i pierwszy raz go przejdziesz, nie? No to, jest, to jest coś, czego e, co, co chyba mi się wydaje taki, stanowiło taką kwintesencję e, wszystkich właśnie soulsów, nie? Że, że, po tak, że to, bu, to była taka trudna gra i kiedy się pokonało bossa po prostu czuła się taką niesamowitą satysfakcję tak tutaj, tylko że tutaj po prostu pokonasz bossa i zaraz jak zginie ci nie cofnie do najbliższego ogniska, tylko po prostu do rury ściekowej, to to mięso musi, wiesz, wyjść jeszcze raz, trzeba <śmiech> grać od nowa, no. Ale mówię, no, przepiękna gra i ona w ogóle wyszła na wszystkie e, Platforma plus chyba PlayStation Vita. No, i no na Vita już coraz nie będzie gier wychodzić. W zasadzie wydaje mi się, że to już jest, że ten rok to już jest taka końcówka żywota Vita. Nawet gra Pla Bloodstained, czyli ta jakby nieoficjalna kontynuacja Castlevanii, która miała wyjść na Vita, została dzisiaj odwołana, czyli na Vita już nie wyjdzie. No potem jak widziałem właśnie, jak oni zrezygnowali z tych wszystkich dodatkowych aplikacji na, na Vita, że przeglądarka jest od do... kant pupy rozbić, że yy, yy, wiesz, Skype to już dawno nie działa. To samo z... Yy, nie wiem, czy tam w ogóle Twitch był na tym, ale chyba Twitch też nie działa na, na wici. W ogóle wszystkie te takie dodatkowe aplikacje. Pamiętasz, bo yy, WITA miała oprócz gier, no tam dużo takich dodatkowych funkcji. I te funkcje już dawno przestały mhm. działać. Nie wiem, dwa lata temu. No YouTube to, to wiadomo, że on, on na platformach mobilnych tych starszych to już dawno przestał działać i, i, to, i, i to był chyba ten moment nawet taki, kiedy jakby YouTube zniknął z oficjalnych aplikacji, które były na... Na iPadach, trzeba po prostu, czy nawet na iPhone'ach, że trzeba sobie YouTube aplikację ściągnąć osobno ze sklepu, nie? Że, że też nie była i. i oczywiście to mogłoby być takim głównym powodem, dlaczego ten YouTube przestał działać na wicie, ale. No, po prostu. No, przykro się patrzy, bo to była taka konsolka całkiem sympatyczna. Ja do tej pory mam niesamowity sentyment do PSP i raz na jakiś czas wyciągam, nawet niedawno, y, właśnie w tym takim sklepie, tak lombardzie no czerwonym, nie wiem, czy na pewno wiele osób zna. Ceks, tam jest nawet Polska, pies parę polskich oddziałów. Kupiłem sobie na PSP film na UMD Zaturę i, i Jumanji i wiesz, ja, ja mam tam parę filmów, to nie, to było tak, że ja te wszystkie filmy to w ogóle też mam na, na, na innych. na przykład mój ulubiony film, jeden z takich najulubieńszych filmów, chociaż on różnie jest oceniany i, i, i nie wiem, jak, jak się zestarzał w oczach na przykład. Znaczy, jak ktoś by go pierwszy raz oglądał, jakby, jakby go ocenił, ale Final Fantasy The Spirit Within, to ja mam na wszystkie możliwe właśnie platformy. No nie? I na blu ray właśnie na, na DVD i na UMD. Nie? że Teoretycznie w każdej sytuacji by być. Ale lubiłem, lubiłem tą, tą niesamowitą wszechstronność tej przynośnej konsoli. Oczywiście z Witam to już było trochę inaczej, bo mieli niesamowitą konkurencję w postaci telefonów komórkowych rozbudowanych, no ale ale gdzieś smutno będzie, że nie będzie tej wityny. nawet nawet już nikt o niej nie myśli tak dalej, ale to była taka jeszcze, jeszcze taka ostatnia konkurencja dla, e, dla Nintendo, dla tego 3 a że ona była czymś innym trochę i, i, i, i wygląda na to, że tak naprawdę no, jedyną teraz przynoszącą znaczącą konsolą, no to jest ten Switch. Nie? Że 3DS też właściwie odchodzi e, trochę. No tak, 3, 3DS podejrzewam, że, że jeszcze rok pożyje. Mhm. A tak, tak mi żal tego 3D, kurczę, to było fajnie, jakby tam w ogóle Switch miał 3D, ale to okazało się, że to się tak średnio sprawdziło i wiele ludzi w ogóle kupowało te 2DS-y i, i, i 3DS-y bez 3D albo włączali sobie noż. Szkoda bardzo. Ja akurat lubię ten gimmick 3D, mm -hmm. ale... Więc Dead Cells jak najbardziej... Yy... Ja rozumiem, polecasz to, Gisherdzie, ja też polecam. Tak, tak, Dead Cells jak najbardziej polecam. Świetna gra. Dla masochistów. Yy, może, może troszkę frustrująca, ale i tak zabawa jest wyśmienita. Najlepsze jest to, kiedy już się opanuje sterowanie, kiedy zbierze się jakąś dobrą konfigurację sprzętu, wpada się w taki trans, że biegamy, toczymy się, robimy z wody, rzucamy pułapki, zadajemy obrażenia mieczem, dodatkowo rzucamy żagiew albo zmrażamy naszych przeciwników i robimy tak płynnie, tak bezwysiłkowo. Tak, tak spokojnie to przechodzimy, aż dochodzimy do bossa, który nas niszczy w sekundy, ale, ale jakby ten moment dojścia jest naprawdę naprawdę fajny. Czu, czujemy tę kontrolę, którą mamy i rzeczywiście, jak już wspomniałeś, responsywność sterowania jest wyśmienita. To jest jedna z najlepiej pod tym względem dopracowanych gier, jakie ostatnio grałem. Przede wszystkim no, nie, no, nie, nie ma laga, tak nie ma opóźnienia. Tak. Jak, jak, jak, chcesz, jak chcesz coś zrobić, to po prostu to robisz i i to hmm. działa, I, więc bardzo, bardzo z polecam. Znakomita gra. No i tyle. No i te pro, Znaczy nie proceduralnie, ale, ale, bo to się chyba, ale modularnie, jak to nazwać? Jak, jak nazwać ten sposób generowania poziomów w tym? Bo, bo to jest proceduralne. Bo coś, co kiedyś, dawno temu, moi, znaczy ja to pamiętam, oczywiście, bo to w jakiejś tam wersji to było jeszcze wcześniej, ale moim zdaniem taką, taką grą, która najlepiej wtedy to wykorzystywała, to było Diablo. I za tak każdym razem, jak chodziłeś do podziemi, to było, to był inny, ale pierwsze. i drugie, bo trzecie tak. już mniej. No nie, trzecie, nie, nie, nie. To oczywiście mówimy o tych najlepszych częściach. <śmiech> i to, ja pamiętam, że zawsze ten butcher był, i zawsze wiadomo, że był na, na tym, na tym poziomie, I jakby wszystkie te takie kluczowe rzeczy były, ale za każdym razem. Poziomy. Tak, a a, a, ale za każdym razem po prostu wchodziłeś do tych lochów, no nie jak zaczynałeś grę, to, to, to wyglądało inaczej. No i ja, ja jestem, no graficznie po prostu jeszcze raz powiem, deces przepięknie wygląda i y, ja rozumiem, że na, na Switchu trochę y, nie domaga, ale nie wiem, z czego to wynika. Oprócz tego, że prostu procesor może być słabszy. Chociaż gra jest, jakby się wydawało, no prostą grą 2D, ale, ale chyba cały czas pracują, więc y, też, też to nie jest najgorsza chyba wersja w takim razie, nie? No ale to już... Nie, nie, nie, bo nie grałeś na Switchu, czy grałeś na Switchu? Grałem przez chwilę na Switchu, szczerze powiedziawszy nie miałem żadnych problemów, Grałem się świetnie znaczy nie grałem na dużym ekranie, grałem tylko w wersji przenośnej i ta płynność i responsywność była jeszcze bardziej odczuwalna niż na dużej konsoli, więc tylko mm. czytałem o tym, że czasami problemy się pojawiają natomiast sam żadnych nie doświadczyłem No, bo, to, bo gra nawet na Maci wyszła i chyba na Linuxa więc naprawdę nie ma powodu, żeby ktoś się nie, nie zainteresował i to chyba w ogóle te wszystkie wersje, bo ja nie wiem, jak, jak na Steamie, na, na, na Gogu, chyba właśnie wersja na, na, na Macbooka, właśnie chyba na Linuxa są, są dostępne od razu. Drugą grą, w którą e, dużo gram właśnie i to jest, i to jest po, po przeciwnej zupełnie stronie, jakby e, w, zupełnie inny gatunek, to jest This is the Police 2. I nie wiem, czy ci chociaż cokolwiek, Ryszardzie, e, ta nazwa mówi, czy w ogóle kojarzysz te... te, te, te domyślam się, do... że jest to symulacja życia na posterunku policyjnym, coś takiego. Tak, tak, jesteśmy... W ogóle o This is the Police już nieraz w poprzednich dawno, dawno temu odcinka wspominałem, ale to jest gra, w której faktycznie jesteśmy szefem policji i, i, i gro gry tak naprawdę spędzamy jako, nie wiem jak to powiedzieć w polsku, ale dispatcher, czyli zarządzamy zmianom policjantów. jesteśmy Wybieramy, prawda który policjant w danym dniu pracuje, a później, mając grupę policjantów, przydzielamy im różne zadania i to jest... Te, te, te, te, ta, ta główna część rozgrywki jest ukazana jako mapa miasta i w różnych jakichś newralgicznych punktach, gdzie się coś dzieje, pojawiają się takie komunikaty, ile mamy czasu, żeby wysłać tam policjanta. Oczywiście te, te, te miejsca jest pełen opis, jak w RPG, prawda? co tam się wydarzyło i tak dalej, czy w ogóle kto, ktoś zaraportował, no i jaki tam, powiedzmy, poziom y, jest wymagany, y, y, y, prawda, żeby tak, dla, dla policjantów, żeby się tam pojawili, bo każdy policjant ma, ma swoje statystyki, te statystyki y, są, jest, jest, jest kilka głównych, prawda, tam jak siła, zre, zręczność, krycie, szybkość, strzelanie, negocjacje i tak dalej, to się wszystko właśnie w, tej, w tych, tych, tych interwencjach przydaje. I cała gra właśnie, taka główna gra polegała na tym, że, e, czy nie pamiętam, czy aż, tak to było rozbudowane, jak, jak w drugiej części ten element, ale polegało na tym, że po prostu wysyłaliśmy policjantów i e, e, oni, oni sobie radzili w jakichś sytuacjach. Wtedy musieliśmy też podejmować decyzje, czy na przykład, nie wiem, e, mając, czy podejmujemy takie kroki, czy na przykład zachodzimy ten co tyłu po cichu, no nie, żeby się skrać, żeby go złapać, czy na przykład negocjujemy i tak dalej. W drugiej części, oczywiście tam było jeszcze parę ilęch, innych elementów związanych w ogóle z tą fabułą. To no, była no, sprawa korupcji, kontaktu z jakimiś gangami, z jakimiś, jakiej, jakiejś, ze szaną strefą, jakieś interesy się robiło itd. No i tak i, dalej. I ten element fabularny też był bardzo interesujący. Wszystko było przedstawione w takiej bardzo charakterystycznej, stylizowanej grafice, w różnych odciniach takich pastelowych, brązów, w bardzo uproszczonej, ale to, to miało taki swój komiksowy sznyt. I, I druga część wszystko jakby nie tylko usprawnia, ale też dodaje nowych par elementów, bo na przykład w, nie, w poprzedniej części nie było zupełnie takich elementów taktycznych, że nie rozgrywało się właśnie akcji policjantów, tylko po prostu decydowało się, nie, niemal jak rozwiązanie z jakąś łamigłówkę, miało się jakieś, jakąś podpowiedź, czytało się jakiś opis miejsca i decydowało się, gdzie jaki, jakiego policjanta postawić, żeby Daną akcję rozwiązać, tak? Żeby ona się z Ale to wyglądało troszeczkę jak szachy, które musimy wybrać no nie, gdzie położyć piąki, żeby zaszachować tego przeciwnika w najmniejszej liczbie tam mm -hmm. Tutaj mamy coś ala XCOM, tylko o, z jednej strony o, jest uproszczony. Jest, no jest, jest uproszczony, tylko że właśnie to jest tak, że te misje takie, no one nie pojawiają się za każdym razem, tak? Że to są właśnie, no niemal jesteśmy jak słod, który musi. Raz na jakiś czas interweniować, tylko oczywiście, no, nie ubieramy się jak słodzić, bo to jest małe, mała mieścina, bo no gra, odnosi się do pierwszej części, nie zauważyłem, żeby szczytywała savey, bo gram na Gogu i, i ja wcześniej też grałem na Gogu i mam savey tej, tej gry, więc ja nie wiem dlaczego one, one nie, nie, jakby nie są mi interpretowane, albo może są interpretowane, tylko gra mi tego nie, nie sugeruje, bo w pierwszej części, w takim, nie, no, to trochę też zależało na jak bardzo, ale po części skorumpowanym e, szefem policji, który, którego los się kończy nie za bardzo różowo na końcu. I e, druga część zaczyna się od tego, że najpierw jesteśmy świadkiem, jak e, po takiej akcji, która właściwie jest takim tutorialem właśnie takiej taki, x, x komowej części rozgrywki. No widzimy, jak ginie szeryf małego miasta e, Sharput chyba się nazywa. No i dowodzenie nad, nad, nad jednostką nad tym posterunkiem przejmuje zastępca dziewczyna która, no, która się musi też liczyć to jest, ale pamięcie że to jest to jest dosyć ciekawie zrobione że to nie jest taki SJW so ale masz po prostu dziewczynę mhm. która musi przejąć jakby dowodzenie nad jednostką gdzie jej nikt nie szanuje tak że mhm. i ona sama też nie jest zdecydowana jest taka trochę skrępowana całą tą sytuacją i, i e, ma tam część oczywiście policjantów, którzy ją szanują, ale też jest tak, że wiesz, e, no jest trochę takiego, taki, taki, trochę mizugini, szowinizmu w tym wszystkim, ale to jest wszystko tak przerysowane, przejaskrawione. No i w pewnym momencie pojawia się właśnie ten nasz bohater. E, I jakby, nie chcę już wchodzić w szczegóły, ale e, nasze doświadczenie z poprzedniej e, jakby gry, no nie czy ale bardziej chodzi o doświadczenie tego głównego bohatera, tego Jacka Boyda, który akad w grze też występuje pod pseudonimem, no bo on się ukrywa ze względu właśnie na te, na te sprawy z poprzedniej części i on do, dołącza jakby do, te, do tej grupy i, i jakby zaczyna pomagać lili właśnie, tej, tej, tej, tej, tej, tej szeryf mhm. i my zajmujemy się wtedy dispatchem. No i to jest, to jest tak, że wtedy jakby zaczyna się ta, ta gra, którą my pamiętamy z poprzedniej części, ale tak jak mówię, no jest wszystko jest bardziej rozbudowane jest, i animacji jest więcej i niektóre sceny przerywnikowe są właśnie w pełni animowane, niektóre są nadal w takich kadrach komiksowych. No, gra jest w tych, w tych scenkach nie, tak niesamowicie przegadana, że czasami tak sobie myślisz, no ale spoko, no, wiemy, że mieliście tam jakiegoś bardzo płodnego pisarza, ale czasami może nie trzeba nie, tego, ale, ale wszystko jest trochę tak, nie chcę powiedzieć w zwierciadle, nie? No, bo jednak jest tam jest wiele rzeczy na, na bardzo na poważnie, ale niektóre postacie są komiczne, szczególnie na przykład sytuacje, w których znajdują się nasi, nasi posterunkowi, nasi, nasi detektywi, w ogóle, bo to masz, prawda, dosyć, dosyć duży oddział policji. Oczywiście mniej realnie, bo na takim małym miasteczku, takim małym miasteczku tych szeryf miałby może pięciu, sześciu współpracowników. No w grze mhm. jakby rozbudowujemy nasz posterunek, kupujemy czy zatrudniamy coraz więcej policjantów, tak żeby mieć. No, nie tylko możliwość właśnie manewrowania y podczas właśnie tych interwencji, ale no, rozwiązujemy sprawy detektywistyczne. Są, y są sytuacje, że ktoś zgłasza problem i tam wysyłamy jakiegoś właśnie policjanta, żeby zbadał sprawę i w poprzedniej części miałeś rozróżnienie na, na policjantów właśnie tych, w tym y znaczy, albo nie chcę mówić krawieżników, czy nie krawieżników, ale miałeś z tych policjantów i miałeś detektywów. Bit bitkop tak się nazywa. Tak, bitkopów, tak. tak i kwestia chociaż... dodatek polska gra pod tak, tym tak bardzo realistyczna z tego co słyszałem bo e, oddaje realia lat 80 chyba czy tam 90 bardzo bardzo dobrze <laughs> oczywiście w, w pixelartowej grafice i tutaj tutaj nie ma tego podziału dlatego że e, nasz nasi policjanci mają e, bardzo rozbudowany te statystyki znaczy bardzo rozbudowane jak na poprzednią część w ja porównaniu do poprzedniej części masz e, właśnie inteligencję i, i tych inteligentniejszych policjantów właśnie wysyłasz na, e, na śledztwo i oni wtedy zbierają dowody, e, przeprowadzają rozmowy ze świadkami i tak dalej. Budujesz dzięki nim, właśnie to jest ten element taki śledztwa, w którym budujesz na przykład e, sprawę, zbierasz dowody, żeby na przykład skazać tę albo tamtą osobę. I, i to, jest, to jest taki do, dosyć ciekawy interesujący element i oczywiście no, ten cały tło, nie, że jakby ta, ta przeszłość się ciągnie, czasami miał jakieś przyskoki y, do zupełnie innego miejsca, gdzie widzimy, że nadal tego naszego głównego bohatera, Jacka Bolda, Boyda y, szuka FBI, nie? że to, to śledztwo mm -hmm. nadal trwa, że, że ludzie y, związani z, y, z nim są przesłuchiwani i też na niektóre tam rzeczy mamy wpływ i tak wydaje mi się, że y, chociaż mogę się mylić, to, to było związane z tym, że nie wiem, czy gra sprawdza, jakie, jakie decyzje podejmowaliśmy w pierwszej części, żeby jakby otworzyć po części tego, tego naszego bohatera w tej części, nie? Ale właśnie zastanawiam się, czy, czy to można byłoby um, zrobić za pomocą wczy przez wczytanie poprzednich saveów. No ale tego nie wiem. No to jest, taka, to jest taki mało istotny element, bo, bo, bo to nie wpływa, zauważyłem, jakoś tak bardzo na, na rozgrywkę, przynajmniej ta część. Oczywiście te decyzje, które my podejmujemy, w trakcie gry, kiedy na przykład ktoś nam propozy daje nam propozycję nie do odrzucenia, albo nas szantażuje, no to wtedy zaczyna się właśnie tak e, różowe. i musimy podjąć, czy na przykład damy komuś łapówkę, na przykład, nie wiem, mm -hmm. kobiecie, bo tam jest no, jest niesamowite rzeczy, takie losowe się zdarza, na przykład zostaje zamordowany jeden z naszych policjantów i my tego policjanta, prawda, chowamy i tak dalej, to jest wszystko tak e, umownie zrobione, ale, ale na podstawie jakichś grafik i tak dalej, tam niektórzy policjanci mówią, czy możemy wziąć wolny, żeby iść na pogrzeb, i, tak dalej. I wtedy ty tracisz siłę roboczą, ale jednocześnie zyskujesz szacunek u tych swoich podwładnych, bo, bo też na tym ta polega, gra, że musisz balansować między jakby no, byciem tym dobrym y, szefem zmiany, szeryfem, takim czy zastępcą szeryfa, a jednocześnie no, y, nie, nie naciskać bardzo nie, na, na, na tych swoich pracowników, bo oni mieli ten szacunek, bo jeśli oni nie mają do ciebie szacunku, to w ogóle tak, przychodzą nieogoleni do pracy, bez kapelusza, no to, no to bez munduru. Tak. tak. I, I na przykład jak są te misje taktyczne, jeśli masz właśnie takiego niesubordynowanego pracownika, to, to nie możesz nim kontrolować. On sobie będzie szed, jak chciał, szelał do przestępców według własnego widzimisię. A właśnie kiedy ty grasz, kiedy wykonujesz jakąś misję właśnie z tych, takich, z tych zadań specjalnych, no to wiesz, no masz jakieś cele dodatkowe i na przykład, nie wiem, musisz dostać się do jakiegoś tam punktu, i masz na przykład tylko na to 13 tur, żeby rozbroić tam bombę. Możesz iść, albo na przykład musisz wziąć i, i uwolnić zakładników, ale w momencie, kiedy przestępcy wykryją cię, no to oni zabijają zakładników, więc musisz wszystko robić po cichu. A to jest, a w tej grze na przykład dużo bardziej jest rozbudowany, chociaż ten element taktyczny nie jest tak dobry jak, jak, w UFO, nie masz, nie masz tylu rodzaju broni i tak dalej, to masz pewne elementy właśnie, y, samej taki, y, takiego kontaktu bezpośredniego, na no, niektóry może wykonać, na przykład może paralizatorem, pałką, y, tejzerem, gazem pieprzowym, y, żeby go obezwładnić, a jak już go wywładnić na kilka tur, to możesz mu szybko za, y, y, założyć kajdanki i on już jest, y, on już nie bierze udziału w grze, tak? Może rzeczywiście, jeśli nie chcesz się tak bawić, ale potrzebujesz szybko i płaciwu, nożem. Więc w ogóle jak Rambo. Możesz oczywiście strzelić, ale to wywołuje alarm i zaczynają się właśnie ci wszyscy przestępcy zbiegać do tego. Tak jak mówię, no nie, nie wszystkie misje w ogóle pozwalają ci, żebyś żebyś mógł być w cudzysłowie głośny. Nie? I, I oczywiście w, na, na samych misjach też pewne rzeczy się przydają. Na przykład masz, masz jakiegoś policjanta, który ma poziom negocjacji wysoki i wybrałeś sobie że się tak wyrażę, build, czyli z dostępnych umiejętności, które, które jakby palet umiejętności, przed misją możesz sobie wybrać cztery. I na przykład jest coś takiego, że na przykład możesz powiedzieć, nie wiem, stój, bo strzelam i podnieś ręce i wtedy on jest obezwładniony właśnie tylko jakby dzięki sile twoich argumentów. Czyli możesz negocjować, możesz to robić. I to jest element rozbudowany, ale no gra nie pozwala ci w ogóle sejwować podczas, podczas tych trybów i jeśli się nie przygotujesz dobrze, to właściwie no jest duża szansa, że ci się nie powiedzie, a jak ci się nie powiedzie, to yy, mogą yy, wszyscy policjanci, którzy ci zginęli albo yy, no przepadają tak, że że nie możesz mm. po prostu więc jest taki czyli, czyli to jest taka bardziej bardziej, niestety, po, poważna gra, tak? Tam nie ma, nie ma elementów humorystycznych, ani, znaczy, tak jak w bitkopie chociażby. No, one są humorystyczne, ale one są właśnie, one się obawiają w, w, tych wszystkich takich historyjkach, nie? Że na przykład, do no, humorystycznym jest, jak na przykład, y, pracownik mówi, że nie przyjdzie do pracy, no bo, bo, bo, bo cały dzień tam pomagał komuś tam, nie wiem, przekopywać wszystkie ogródki i tak się zmęczył, no nie? No zrobił tak fantastyczną robotę, ale no niestety nie ma dzisiaj siły przyjść do pracy, albo, że na przykład, y, oglądałem jakieś, jakieś horrory no nie? Na, na, na wideo i, i, i zrobili sobie jakieś takie w, w pracy, bo to też jest tak, że no, kolejnym elementem, który jest rozbudowany w tej grze w, w, w porównaniu do poprzedniczki, to jest to, że no, mamy też przedmioty różne, różne fanty, które zdobywamy, jakieś... jakieś no, bo ja nie mówię o dowodach rzeczowych, no nie tylko na przykład, nie wiem, gdzieś tam zostanie znaleziony jakiś magnetowy telewizor i to, jest, i to tworzy nasz yy, nasz... Yy, jakby to powiedzieć nie ekwipunek, no inwentarz to mi się oczywiście kojarzy z hodowlą zwierząt, ale, ale, ale to jest taki nasz schowek, składzik, w którym mamy te wszystkie przedmioty, które czasami nam się przydają, bo na przykład przed tymi taktycznymi misjami możemy porozmawiać ze świadkami, ale niestety świadkowie nie są tak sympatyczni, żeby od razu komuś pomóc tak, tak bezinteresownie. Więc temu musisz na przykład, nie wiem, przekupić go jakimś dobrym jedzeniem, bo akad miałeś gdzieś tam, jakąś puszkę paprykarza w tym. Znowu, inna jest bardziej wymagająca i, i chciałaby na przykład nową biżuterię. No to jest takie absurdalne, bo nie wszystko ma jakby takie odniesienie wartościowe, ale że, że to ma jakiś sens, nie? że na przykład jakiś, ktoś inny chciałby od ciebie, nie wiem, beczkę złota, noż tak się wyrażę. I z tych dodatkowych informacji oczywiście możesz je możesz wykorzystać do, do łatwiejszego zaplanowania jakiejś akcji taktycznej, niemniej to jest absolutnie yy, nie, znaczy nie ma większego wpływu w momencie, kiedy już yy, tak naprawdę jakbyś podchodził na przykład drugi raz do tego, więc możesz na przykład z nimi nie rozmawiać, a już tą wiedzę będziesz miał, nie? Bo, bo, bo, bo pewne misje się yy, nie tyle, że powtarzają, ale jakby gra jest na pewnym schemacie i jak yy, jak jakby cofniesz, że tak się wyrażę, sejwa, tak, chciałbyś jeszcze raz to od, musisz niestety od początku cały dzień rozegrać, mm -hmm. bo te wszystkie misje taktyczne, one jeśli są, to one są pod koniec dnia. I też musisz pamiętać, żeby na przykład, no, mieć kilku e, policjantów gotowych do, do wejścia do akcji, żeby oni na przykład nie byli w tym czasie w radiowozie, no bo to jest wszystko tak jakby czasowo, nie, że to, że czas jakieś kilka chwil zajmuje dojechanie policjantowi do, do, na interwencję, później powrót z interwencji zajmuje czas, i w momencie, kiedy wiem, prawda potrzebujesz go już na tą końcową misję, on może być właśnie wtedy w połowie drogi samochodu. A jeszcze są dodatkowe losowe wydarzenia, że na przykład, nie wiem, jakiś wypadek może być i w pewnym momencie te wypadki się coraz częściej zdarzają i teraz się zastanawiasz, czy przypadkiem to nie jest jakiś, czy, czy jakaś taka siła trzecia nie działa. nie, kiedyś źli yy, yy, yy ludzie. Bo jeśli wypadek jest wtedy, kiedy na przykład, no nie wiem, za, za kierownicą siada, siada pijany yy, yy, policjant, a to się zdarza, nie? że na przykład przychodzi pijany do pracy jeśli nie chcesz stać tego policjanta w tym, no to, no to wiesz no, no sorry, no, no pijany czy nie, ale musisz pracować. Tylko pamiętasz, żeby zawsze go dawać z jakimś innym partnerem, który będzie y, jakby tym dowodzącym, żeby prowadził samochód i tak dalej, bo y, jak pijany się do kółko, to oczywiście jak wiemy z prawdziwego życia, każdy wypadek z pijanym kierowcą kończy się wypadkiem y, też śmiertelnym. No i no, to, to, no, ale gra to wiesz, no, jest, jest, jest bardzo rozbudowana pod, pod względem właśnie takich drobnych mechanizmów które wpływają na to, jak jak masz dostępność policjantów i tak dalej. To mi się bardzo podoba, no ale irytuje strasznie to, że, że jak podejmiesz na przykład złe decyzje, wystawisz za mało policjantów do akcji albo, albo no, jeśli ci się powinien noga podczas akcji, ty nie możesz szybko cofnąć, odsejfować sobie tylko tylko wszystko. Jest takim, takim Iron Manem, czy hard mode Iron Man nazywało, że po prostu jak ktoś ci ginie, to koniec. I czasami mhm. to jest też tak, że powiedzmy pomogłeś jakiejś kobiecie, ta kobieta jest tak ci wdzięczna za to, mówi, że wysprzątam cały posterunek. Wysprzątała cały posterunek. Okazało się, że jeden z, z tych starszych policjantów zakochał się w tej kobiecie i powiedział, że w sumie to zawsze kochał robotę policjanta ale poznał mu właśnie miłość swojego życia i rzuca tą robotę, no nie? I po prostu za, zamierza poświęcić się właśnie rodzinie, no nie? Już się oświadczył i za dwa dni ślub i w ogóle ta nie? I tak w ogóle kilku policjantów straciłem, no nie? Jeden e, gdzieś tam jakąś fuchę miał zrobić, e, prawda, policjant. I chyba za dobrego policjanta e, wysłałem, bo okazało się, że tak się sprawdził, a jemu mu się tak spodobało, że właśnie postanowił zmienić profesję. Więc nigdy nie wiesz, co się może wydarzyć, Więc te losowe wydarzenia tworzą tą taką bardzo e, sympatyczną historię. Ja tak mówię, no, no gra jest jest bardzo wciągająca i, i, i coraz to nowsze takie elementy właśnie w fabule, na początku tak jak mówię, bardzo przegadane, to będzie zaczynasz, wiesz, wsłuchiwać się w to wszystko, nie? I, i, i zaczyna Ci się to podobać i, i, i ten świat, i, i, i mimo, że to jest taka gra, że nie trzeba absolutnie, jakby ktoś się właśnie obawiał, że to jest jakby kontynuacja fabularna, taka, że trzeba znać to, co się wydarzyło w pierwszej części. Ja dużo nie pamiętam z pierwszej części, ja oczywiście pamiętam takie jakieś wydarzenia, pamiętam, że były pewne czarne charaktery, że my byliśmy dosyć, jak się chyba mówi, ambiwalentni, tak, że tak balansowaliśmy na granicy dobra i zła, ale czy siedziałeś mówi... Siedziałeś okrakiem na ogrodzeniu. T tak, bo, bo balansowałeś między, wiesz, czynieniem dobra, a byciem czasami, wiesz, po prostu praworządnym liną. Bo wiesz, czasami trzeba nagnieść trochę prawo, trzeba być jak brudny Harry. I, i, i podejmować ciężkie decyzje, ale właśnie dla dobra ogółu, te, które się sprawdzą. No i, no, jak mówię, no, grałem bardzo prostą sytuację, tak jak mówiłem, że, że jest, jest fabularna wstawka, później właśnie zaczyna się przydzielanie policjantów do zmiany, później się właśnie zarządza tymi policjantami, czasami jest jakaś akcja policyjna, która jest grą taktyczną, no i jest mnóstwo, mnóstwo takich historii i to jest też bardzo ciekawe, że każda, jest mnóstwo, to jest jak, trochę jak w gra planszowa, Wiesz, że jak ktoś lubi gry planszowe, to mi się wydaje, że This is the Police może być taką kogoś grą planszową, dlatego, mm -hmm. że, że w momencie, kiedy, bo, bo to wszystko wysyłanie y, ludzi, to jest wszystko na takiej planszy, takiej umownej, nie, że nawet te, posta te, te zdjęcia policjantów i te, te, te, te na dole ekranu wyglądają jak, jak z, z Guess Who, nie, więc bo raczej mówię o takich, o takich oczywistych wizualnie tylko skojarzeniach z, z grą planszową, ale samo to że na przykład, że te, las, te, te interwencje to są jak takie małe właśnie jakby to powiedzieć, jak w Erich Horror Pamiętam, że tam się podejmowało decyzje czy, czy, czy wybierasz czy robisz to, to, czy to nie? czy widzisz jakiegoś przestępcę i ten przestępca na przykład, nie wiem, terroryzuje kogoś bronią to teraz tak, czy negocjujesz czy zakradasz się od tyłu i jeśli masz taser, to ty go tym taserem, czy jeszcze coś innego robisz. I to wszystko, wiesz, ma, ma jakieś kilka, kilka stopni, bo czasami udaje ci się od razu o bezwładni przestępcy i, i cywilnie ginie i wszyscy są zadowoleni, a czasami jest tak, że na przykład, no nie wiem, przestępca ginie, cywilom nic się nie dzieje, a czasami jest tak, że i, i cywilie ginią i przestępca uciekaj, i to jest oczywiście rozwiązanie, którego yy, który nie jest pożądany, dlatego, że yy, później to wpływa w końcowym rezultacie, w podsumowaniu na to, ile ty masz, no to jest taka umowna waluta w postaci zawleczek od puszek, od piwa, no nie? Ile masz tych tych zawleczek do wykorzystania podczas właśnie, wiesz, kupowania nowego sprzętu, zarządziania nowych policjantów, tak dalej. więc ja w ogóle, this the policy, i pierwszą część, i, i, drugą bardzo polecam. Ale to, tak jak mówię, no to jest, jak ktoś właśnie szuka takiej trochę gry planszowej na, na komputery, to będzie bardzo, bardzo zadowolony. Bo to nie trzeba być, no to... lubić policji, że się tak wyrażę, żeby, żeby się. No właśnie, nie... a grałeś te, te, stare Sierra, Sierra, Sierra Police Quest od 1 do 4. Znaczy nie no. tyle, że za młody byłem tak dalej, bo nie pamiętam, które tam wyszły na migę, ale ale kiedy już grałem na pc to to już nie grałem, bo w tych Quest chyba 4 było takie... Która była taka część? Była full motion video, Czy była jakaś taka, nie? To, to czwórka chyba była. Tak. Albo piątka. Ale zawsze mi się podobał ten, ten klimat tak dalej, tylko że ja wtedy zupełnie inne przygodówki grałem. Oczywiście e, e, Secret of Monkey Islands, Universe, e, Lure of the Tempers, więc jakby Polisquest nig y nigdy do mnie nie trafił. Niestety. No bo obierzony były tak naprawdę robione na PC. Na wersje... tak. No i, i na PC były, więc Aha. wersja migowe wymagała albo mieszania dyskietkami, albo posiadania twardego dysku. I dlatego ja też Polisquesty w zasadzie nie, nie grałem zbyt dużo, zwłaszcza że to były typowe takie serowe gry, gdzie jak się poniął błąd, no to kaput. <głos> <głos> niestety. No, no, no. No, ale miały na pewno swo swoich, swoich zwolenników i. Także się zastanawiam właśnie, czy ja grałem kiedyś jakieś gry policyjne i, i chyba, chyba w zasadzie nie. A nie grałeś w więc... SWOT albo yy, była taka seria słod, chyba. Nie? Była, czy nie, czy... Bo, ale też, te, też nie grałem. Nie. Aha. Znaczy, bo ja generalnie na przykład nie chciałbym się, nie wiem, de, zarządzać, nie wiem, komendą miejską jakiejś polskiej policji czy coś w tym stylu, bo w ogóle polska policja jest w, tak portretowana na przykład w, w polskich serialach, że albo to są takie zakapiury totalne, wiesz, albo w, w, znowu w komiczny sposób, jak na przykład Wojcu Mateuszu, że to są tacy sympatyczni ludzie, ale też takie trochę chłopki roztropki, to tak trochę jak nawet w tych kawałach starych, nie, o policjantach, czy milicjantach wtedy, no i, i jakby nie ma, nie ma takiego balansu. No teraz oglądam taki serial y, na Netflixie, nie wiem, czy, czy miałeś okazję, czy w ogóle oglądasz, zdarza się oglądać na Netflixie cokolwiek. Ultra tak, Violet, czy, czy, czy uh, Ultra Violet bo tak jak nie wiem, czy oni to, mówili, to Ale jest, to Ultra był taki fiolet. film z, z Miją, tak. Jolowicz. Więc pierwsze w ogóle moje skojarzenie było takie, że co? Polski serial? To, to, to zrobili science fiction polski i tak dalej. A tu nie, no to się okazuje, że to jest Ultra Violet to jest po prostu nazwa. Znaczy, w tym, jak to się mówi, to będę lord tłumaczył serialów, w tym uniwersum tego, tego, tego serialu, to jest polski serial, to jest, to jest jakby um, strona, która skupia detektywów amatorów, którzy właściwie przez taki crowdsourcing rozwiązują sprawy detektyw, morderstw, de jakieś takie różne sprawy, no nie? To generalnie nie jest powiedziane, że tylko morderstwa, ale większość większości przypadków to są jakieś takie grubsze właśnie afery. I to jest taki typowy crowdsourcing, nie? Bo, bo ci główni bohaterowie to jest dziewczyna, główna bohaterka, jest e, kierowcą Ubera, e, drugi gość, który się tam zajmuje jest, jest e, jednym z, e, ze strażników e, kontroli tam bagażowej na, na, na, na lotnisku w Radomiu, jest jakiś e, e, Polak Wietnamskiego po, e, pochodzenia, jest, e, jest e, para sióstr takich typowych blogerek modowych, e, które, które dzielą się fantastyczną wiedzą, na przykład właśnie z zakresu, nie wiem, st stylu, e, czy jakichś znaczeń, na przykład, e, emblematów, jakichś log, jakichś znanych siłowni, itd. itd. Ale to jest cała jest taka, że po prostu. E, w takiej grupie, na no że każdy jakąś ma inną ekspertyzę i w żadnej innej normalnej sytuacji by się nie mogli połączyć, bym na przykład nie byli w jednym miejscu, to jakby ten internet, ten wideo taki Skype trochę łączy ludzi. No i oczywiście jest tam policja pokazana i mi się wydaje, że to jest jakaś policja w tym, w tym serialu, to jest absolutnie yy, błąd tego, że chyba tam żaden prawdziwy policjant nie stał koło tych aktorów i, i ich nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie korygował bzdur na przykład, które się pojawiają wypływają z ich ust, no nie? bo niektóre z, y, y, teksty są komiczne, nie? No bo tak siedzą przy stole i mówią tak, no właściwie no nie wiemy, nic nie ma o tym o Denacie, no nie? Jedynym, jedyna zmianka to była, że gdzieś tam 20 lat temu przewinął się gdzieś u jakiegoś okulisty, no ale okulista nie żyje, no a tam komendant mówi, tylko rzeczywiście to jest czysto komiczny moment i tak, Żyje, nie żyje, przesłuchać trzeba, no nie? No i takie, no... Ale to jest to jest jeden element, ale później widzisz właśnie takie zachowanie, wiesz, takich, takich twardzieli policjantów, nie? Że że wiesz, co wy tutaj robicie? Odcień, no tak. Dziewczyna, wiesz, pierwsza sytuacja, ale to muszę powiedzieć, bo to mi strasznie siadło. Ale później jakby już mówię, aha, no dobra, to jest taka taka konwencja tego serialu. Pierwsze morderstwo, które rozwiązują, to jest dziewczyny, która spadła z wiaduktu. I to jest... To jest, niemal jak w jakimś, jakiejś komedii, no nie? Że najpierw dziewczyna spada, później potrąca ją samochód, a na końcu, yy, ciężarówka ją przejeżdża. I wiesz. Ten sam. Seria samog... niefortunnych zdarzeń. Seria niefortunnych zdarzeń. W ogóle jeszcze najpierw na zbliżenie wygląda, jakby jeszcze kółkę w, w czółko dostała, no nie? Wiesz. Jakby ktoś po prostu chciał mieć 100% pewności. I nie jest sytuacja, że dziewczyna, która jechała samochodem, no to wszystko widziała, bo to się wydarzyło przed nią. Samochód, na który spadła na maskę y, a początku ta ofiara, uciekł z miejsca wypadku, bo, nie bo, bo, bo uciekł, nie? Tak jakby on potrącił w ogóle i ten samochód potrącił i wiesz i ten kierowca nie chciał, żeby go e, znaleźli. Oczywiście policja przyszła, ona jej powiedzia powiedziała, im, co się stało. A oni, no tak, tak, przyśniło ci się, Mówiła, piłaś coś? Tak, wiesz, z tonem do, do świadka, no nie? Albo, a może jakieś leki, prawda? Ona, a ona wzięła, jak mi pokazała, że, no, tak, że wzięła, no nie? A, no to wszystko jasne, już machnęli. Ja, później Pięć minut później okazuje się, że sprawa zamknięta samobójstwo. <grych> po prostu, wiesz, no ale oczywiście później rozwiązują tą sprawę i tak dalej. No, Seria się trochę rozkręca, bo jest, bo jest parę ciekawych elementów. Jest, jest na przykład odcinek z inteligentnym domem, wiesz, tylko zamiast Aleksy jest Alicja. I to też jest swego rodzaju, prawda, kopania ciekawych informacji na temat tego, jak sobie ludzie wyobrażają. Inteligentne domy i w ogóle sztuczną inteligencję. To jest bardzo ciekawe, no ale to. Mhm. Ja zupełnie odpłynąłem, bo mieliśmy taki kącik kulturalny zrobić, jak nam trochę czasu starczy, więc może yy, poradujesz jakimś takim, takim dobrym, dobrym jakimś elementem yy, do kącika kulturalnego. Może, może jakaś gra planszowa, może jakaś dobra książka, yy, co możesz yy. polecić. A znaczy, możemy porozmawiać? Jak, jak w Grysławie mówiłem niedawno, nie, odbyły się na początku sierpnia targi GenCon w Stanach i... znaczy targi, konwent GenCon mm -hmm. i na tym konwencie pokazano parę dość interesujących gier, z czego jedna wzbudziła we, we mnie bardzo właśnie, bo szczególnie się... zainteresowanie. Keyforge. Właśnie. To robi Richard yy, Garfield, Garfield, który jest... wśród wszystkich gier, które wymieniałeś w, w Grysławie, myślę, że zapomniałeś o najważniejszej o netranerze. Netranera też zrobił, też, robił, też tak, prawda. Tak, też tak. Ale oczywiście najsłatniejsza jego gra to jest Magic the Gathering. To, to tak jest bez dwóch zdań. No i teraz pracuje nad artefaktem, Ale ten Keyforge, tam jest jeden element w tej karciance, który, który ja próbuję cały czas, jak to się mówi, jakby zrozumieć. To tak jakby powiedzieć, o co chodzi w tym, że to jest jakaś unikalna gra karciana. Bo, bo, bo, bo tego nie mogę zrozumieć. I ja wiem, że tłumaczyłeś to bardzo dokładnie w Grysławie, ale jakbyś mógł jeszcze raz, bo patologicznie. <śmiech> dlaczego warto się zainteresować tą nową grą karcianą i dlaczego ona jest właśnie taka unikalna? U unikalna jest dlatego, że każda talia, którą kupimy jest właśnie unikalna. Nie ma innej takiej talii na świecie. Kupujemy już przygotowane wcześniej talie. Nie ma w ogóle elementu tworzenia, budowania własnej talii, odpada on. No to tak nie można, dać... tylko, że dwóch takich samych talii można kupić, że na przykład ty kupujesz podełko napisem talia, talia elfów każd... i ty masz talię elfu, ja mam talię elfu. Nie, ja mam talię elfu nie, nikt nie, nie. Każda talia ma swoją nazwę, która jest generowana losowo, losowo w sposób podobny do nas chociażby przedmiotów z Diablo. Mhm. I każda talia drukowana jest tylko raz. Jak to się opłaca i w ogóle robi, ja Okazuje by. się, że ponoć jest w Niemczech drukarnia korzystająca z zupełnie jakiejś super, hiper najnowszej drukarki Hewlett-Packarda, która jest w stanie wydrukować, znaczy wysyłasz do niej dane i ona w zasadzie od razu w mgnieniu oka drukuje te, taką, taką płachtę mhm. z kartami, tam jest chyba tych kart, ona drukuje 50 kilka, więc jakby półtora tali, ponieważ w jednej talii jest 36 kart, więc prawdopodobnie drukują tak, że drukują jedną talię, pół tali, i znowu jedną talię i pół talii i, i, i w ten sposób jeszcze to muszą skonfekcjonować, ale tak czy inaczej ta y, drukarka jest w stanie wydrukować chyba kilkaset talii na godzinę y, czy, no. czy jeszcze czy nawet więcej, y, więc ma ogromną o, ogromne możliwości, tylko pokazuje potęgę technologii, a y, no cóż, muszą po prostu przygotować, znaczy muszą, już jest gotowy algorytm, który dobiera mm. te karty w odpowiedni sposób i przygotowuje no, już taki plik, który idzie prosto do drukarki. Dlatego też będzie możliwe tworzenie wersji językowych tej gry in, innych i wiemy, mm -hmm. znaczy podejrzewam, że będzie wersja polska, znaczy w zasadzie to wiem, że będzie wersja polska mm -hmm. I, i pewnie będzie mnóstwo innych wersji językowych, po prostu y, trzeba, y, trzeba będzie przetłumaczyć te podstawowe karty, których jest tam 360 mm -hmm. i z tej puli y, Algorytm dobiera karty tak, aby stworzyć unikalną, specjalną talię, w skład której będzie wchodzić po 12 kart z, każde... z trzech frakcji. W tych frakcji w grze jest chyba 7, Ten teraz nie pamiętam. I każda talia, co będzie jeszcze pokazane na jej rewersie, zawiera w sobie karty z trzech frakcji. I ten y, algorytm odpowiada za to, żeby na przykład nie, nie dochodziło no, do takiej to sytuacji... Nie zbalansowane i... były te tali, tak? To, to raz i żeby na przykład nie, nie dochodziło do takiej sytuacji, że jakaś karta y, każe Ci na przykład y, skorzystać z, umie... z, z tekstu na innej karcie, której to nie masz w talii, tak? Hmm. Nie będzie takiej sytuacji. Y, tych możliwości stworzenia talii różnych jest chyba 12 miliardów. Więc powinno wystarczyć, przynajmniej na pewien czas. <laughs> I i no, jakby główny problem, głównym, główną zagadką było to, jak technologicznie można to przygotować. Okazuje się, że obecnie technologia na to pozwala. Talie mają kosztować 10 dolarów, więc nie jest to duża kwota. I można też będzie kupić... Ale ma talia z... y, kart 36. 36. 36 plus jedna karta, która zawiera spis wszystkich kart oraz kod QR który można zeskanować w aplikacji specjalnej, która jeszcze nie jest dostępna, ale ma być dostępna Aha. I, i ta aplikacja pozwala, będzie pozwalała podejrzeć karty, porównać, porównywać talie, a ponoć także... przynajmniej tak Może weryfikować, bo gdzieś może być o oszustem. Nie iść. może być oszustem, ponieważ widać na rewersie, widać Aha. rewersy, tak? A rewersy a też są unikalne. Rewersy są unikalne, Aha. tak. Rewersy są eee. unikalne i, i awersy też są unikalne. Bo, bo na rewersie widać nazwę talii i jest i takich kart z daną nazwą jest tylko 36 i na awersie, czyli na jakby tam gdzieś obrazek i opis, też ta nazwa jest w prawym dolnym rogu wydrukowana, więc nie możesz wsadzić kart z innej talii, bo to byłoby od razu widoczne. Y. Także. Jakby... W takim razie rozumiem, że w samym pudełku. Ja wiem, że ona jeszcze nie wyszła. Tak, wychodzi dopiero. Więc, tak, na razie są. Ale, ale pytanie, jakbyś już ją, już ją miał w domu i grał. Bo, ale... gra... Bo obserwowałem i rozgrywki i... na gra... egzemplarzach promocyjnych. Jest w sieci już trochę i... rozgrywek, i... jak to wygląda. Więc jeśli będę chciał kupić Keyforge w, w sklepie, to co mam w tym? pudełku w tej podstawce Mam... masz pełną, Kik... pewną wystarczalną talię, którą od razu możesz zacząć grać tak ale i, i też tyle. losową tak że nawet w tych tak, pudełkach każda jest losowa, Znaczy, no nie jedną talię, tak z kilka tak? że od razu mogę z kim wiać. czy to jest jedno pudełko nie, to kupujesz... jest jedna talia kupujesz jeden taki pakiet to jest jedna talia możesz sobie kupić tych talii dziesięć A, jak chcesz wydać więcej pieniędzy czyli to nie jest ale... jakieś takie duże kwadratowe pudełka jakżeśmy nie jak jest małe możesz kupić zestaw startowy zawierający no, dwie dwie wcześniej przygotowane talie, tak żeby się nauczyć rozgrywki. Czyli takie typowe, ale, że tak tą... że one są zawsze stałe. Tak? Chyba tak, tego nie jestem pewien. Mhm. Możliwe, że też są zrandomizowane, mhm. ale na należą tam do jakichś dwóch, y znaczy do jakichś określonych frakcji, bo w tej, tej grze w ogóle kierujemy archontami wielkimi, identycznymi, <śmiech> y y boskimi istotami, które walczą o kontrolę nad Wszechświatem i aby to, tego dokonać muszą takie trzy y klucze wykuć z bursztynu, które pozwolą im do, jakby przejąć władzę nad entropią, dobra, dobra. Historia nie jest ważna, ważne są, ważne są, ważna jest rozgrywka. I wygląda to w ten sposób, że po prostu kup, kupujesz talię, no i grasz nią i starasz się uczyć. Richard Garfield porównał to do nauki jazdy konnej, tak, że. Wchodzisz na, na, na konia i nie za bardzo wiesz, jak, jak nim jeździć, ale z czasem jesteś w stanie zmusić go do stępa, do kusu, do galopu, trwał, później przez przez przeszkody. Uczysz się, uczysz się tak, danego rumaka. Oczywiście, że może być taka sytuacja, że jakiś rumak genetycznie jest lepszy, czyli po prostu lepiej się zrandomizowały karty mhm. i wtedy ma być zastosowany taki jakiś sposób handikapowania, czyli ułatwiania lub, że, lub utrudnienia rozgrywki, ale to, to trzeba będzie zobaczyć, jak już tych tali będzie więcej. Na pewno będzie możliwość odsprzedawania tali, będzie można, będzie można tymi taliami handlować, jak na przykład ktoś będzie miał wysoki procent zwycięstw, to pewnie będzie mógł drożej sprzedać talię i to też na pewno no wpłynie ciekawe, no? na rynek, tak, że będą M może dojść do takiej sytuacji, że na przykład jakaś talia będzie notować Atykwane dużo... dużo siutali, yy, tak zwane czarne lotos wśród talii... Tak, i, i, i yy, okaże się, że będzie można na tym nieźle zarabiać, ale może dojść do takiej sytuacji, że sprzedał to po prostu bardzo dobry gracz, który wy, wy, osiągał tak. procent zwyczajnie jest wysoki nie dlatego, że miał dobrą talię, tylko po prostu, że był dobrym graczem i potrafił przewidywać mhm. y, to, co się wydarzy i odpowiednio reagować na sytuację na, na planszy. To jest te, też bardzo ważne. Jakby sam pomysł jest niesamowity moim zdaniem i ma ogromne... No tak, ale właśnie bo po części tam zaczyna nawet myśleć, że, że karty są, same karty są generowane. Nie, kart wersowo. jest ogran... jest 360 startowo, bo będą Wiesz, na pewno będzie sukcesu. dużo talii, które są w dużej części nam podobne, wiadomo, że... Tak, że... oczywiście, może dojść do takiej sytuacji, że będą, że będą talie, które się różnią na przykład tylko jedną kartą, może być do takiej to, sytuacji, to, to, to, jest, to jest jasne, natomiast nie będzie taki, tali, takich samych. Hmm. Czyli jakby sama, sama gra jeszcze. zakłada, że po prostu nigdy nie może się powtórzyć. Ta drukarka tak. dba o to, algorytm dba o to, to, to, żeby każda, to, żeby każda talia była zawsze inna i to, to, jest, to, jest, to jest ciekawe, bo e, z, zawsze się wydaje, tak ja pamiętam jak kiedyś próbowałem zrozumieć, czy znaczy nie zrozumieć, tylko nie wiem czy, czy pamiętasz jak wchodziły drukarki 3D. Jak to było ciężko zrozumieć, wie, jak się już zobaczy drukarki, widzi jak ona działa, to, to, to, jest, to jest takie oczywiste, nie? Ale ja pamiętam, że jak ktoś mówi właśnie, że drukarka 3D, ja sobie próbowałem to wyobrazić, ale jak 3D? A że ja go nadrukuję, no nie, że, że ten, a dopiero później widzisz prawda, ten cały proces, jak, jak ona działa. I mi się wydaje, że, że choć już troszeczkę jest jaśniej, jeśli chodzi o mnie, i ja, ja, ja zaczynam rozumieć tę koncepcję, to teraz kwestia, czy ta niesamowitość, jeśli chodzi o te talie, czy ona będzie wystarczająca, żeby czy ona się będzie... Czy sam, sama rozgrywka, sama mechanika samej gry, wiesz, niezależnie od tego, czy te kalie są takie, czy siakie, czy ona będzie dobra, bo w ogóle jak spojrzałem na te karty, to one mi bardzo kolorowo wyglądały, niemal e, e, harstonowo, że, że nawet takie podobne były trochę te, te, te, mm -hmm. te layouty, ale my, sama rozgrywka, jakby się miała porównać, to, to, to co ona przypomina? że to jest właśnie taki takie walki z forku, bo widziałem, że takie, takie tradycyjne mechaniki jak tapowanie jest i, i tak dalej, więc jakby pewne rzeczy są takie zupełnie oczywiste dla kogoś, kto ogląda jakby nie oczywiste, tylko rozpoznawalne, ale czy sama mechanika oferuje yy, granie kombinacyjne? Bo, no bo, na pewno bo, musi, musi, musi. Bo, bo, Przede wszystkim... przecież nie ma deków takich przygotowanych wcześniej, to nie robisz sobie combo deka, bo nie możesz. Więc teraz... Nie no, kupujesz już gotową talię tak. i musisz się jej nauczyć, ja już to powtarzam, musisz po prostu nauczyć się tej talii, musisz, tak, nią, tak, musisz tak. poznać zależności między kartami. Mhm. W grze jest kilka mechanik, których nie ma nigdzie indziej, czy na przykład nie ma kosztu zagrania karty, Nie musisz zbierać energii, many czy czegokolwiek, mhm. żeby zagrać karty, po prostu zagrywasz karty, które masz na ręce, musisz tylko wcześniej u ustalić, jako że na ręce możesz mieć kilka kart z różnych tych frakcji zawsze w swojej turze możesz zagrać tylko karty należące do jednej frakcji ogłaszasz, którą frakcję zagrywasz i tylko karty z tej frakcji możesz zagrać lub wykorzystać te, które już leżą na stole mhm. więc może być taka sytuacja, że nie zagrasz żadnej karty w, w danej rundzie tylko możesz wykorzystywać już te, które leżą na stole mo mo może dojść do, do bardzo ciekawych dy dynamik jeśli ktoś gra w gry karciane i się nie pasjonuje, no to wydaje mi się, że dla, dla Keyforge jest mhm. jakby obowiązkową pozycją, którą trzeba sprawdzić w praniu i już niedługo będzie można to zrobić. I będzie można, jak Richard Garfield już wspomniał, wymknęło mu się podczas tego wywi wywiadu, że będzie można grać w sieci, czyli będziesz mógł zeskanować swoją talię kodem QR mhm. i prawdopodobnie w jakiejś aplikacji grać się nią w sieci. To rewelacja. Tak jak właśnie w Hardstone'a. A to jest... A to... Pięć, że ja uwielbiam karcianki, i jak tylko się okaże w ogóle, że sama gra, że sama rozgrywka jest ciekawa, to, to, to przynajmniej kilka talii kupię, <laughs> bo, bo, bo się wciągnę, więc może następnym razem, jak będziemy na Pixelu, to może właśnie ty swoją talię weźmiesz za swoją i no, zrobimy mały pojedynek. No, czy wiesz, ja prawdopodobnie kupię kilka, może kilkanaście talii, tak, żeby sprawdzić, jak, jak, jak się gra, no to jest. Mm -hmm. Nie, nie widzę powodu... Może być jak narkoman, no nie, będzie... może następna talia będzie jeszcze lepsza, no nie jeszcze jedną... No, ale, ale ja tak siebie wie... widzę, bo ja jestem taki, że ja po prostu y, czasami nie, nie, nie znam umiaru, jeśli chodzi o gry karciane i niedawno właśnie już wspominałem, że, że znowu powiększałem moją y, kolekcję martwych karcianek, ale, ale ja uwielbiam po prostu gry karciane. I... Bardzo ważnym elementem jest to, że jak popatrzysz na jakąkolwiek karciankę obecnie, czy to CCG, czyli kolekcjonerską, czy też Living Card Game, to Każdej z tych karcianek jest dużo kart, których nigdy nie używasz. Takie zapomniane mm -hmm, czy tzw. tak zwane komony, które czasami może w jakiejś, w jakiejś talii się przydają, ale część jest takich, jakby powiedzmy się kręgosłup każdej talii albo w jakichś określonych talii. Natomiast są karty, których się nigdy nie używa, a szczególnie jeśli się kupuje dużo tak. boosterów, tak? dużo pakietów z kartami. To dochodzi do sytuacji, że masz na przykład kilkaset lądów z Medzika kilkaset, ta, kilka ta. tysięcy. Niektórych nie używasz, kart, których nigdy, nigdy nie byłem Bo nie miał sama idea właśnie, że w boosterze masz, masz ten podział taki, nie? Że jedna rzadka, tak. trzy uncommon, jeden i, i, i, siedem chyba, albo, albo dziesięć commonów. I ja mam na przykład, wiesz, stosiki tych commonów, nie? Bo, no bo, bo, bo i, bo, i tak jak mówisz, no są niektóre bardzo dobre karty, ale większość to jest po prostu niewarta tego papieru, na którym zostały wydrukowane. A tutaj, Każda karta się będzie liczyć o to, bo będziesz musiał znaleźć zależność, nie będziesz mógł modyfikować tej talii. Złebski facet ten Ryszard. Nie no, Garfield, Garfield. Garfield jest geniuszem, wiesz, on jest, on jest doktorem habi habilitowanym matematyki mm -hmm. i po i, no, no, prostu wybitnym umysłem, który za zarobił na, na, tak na swoich wynalazkach. Nie, no, bardzo dużo no, mam to, nadzieję, to, że nie ty... że tam Wizard of the Coast wy wykolegowali. Bo Wizard of the Coast no, niestety przymknął tego android Netrunnera, ale to już o tym chyba kiedyś tak. rozmawialiśmy, więc tak. bardzo, bardzo a, mi przykro. Ale wiesz, tak w ogóle Garfield jest tam pra prawnukiem jednego z prezydentów Stanów Zjednoczonych. No, on, wychodzi, on wywodzi się z takiej powiedzmy Arystokracji rodziny... amerykańskiej. Tak, a amerykańskiej arystokracji. To jest amerykańskiej arystokracji. No ale to nie jest jedyna karsianka, na którą obecnie pracuję, bo Yy, nad no. artefaktem jeszcze trochę. I to chyba ten artefakt będzie na Gamescomie zaprezentowany. Tak, tak, tak. I waleźć kubiło wielkie stoisko. Jakieś... Tak, już pierwsze były reakcje. W ubiegłym roku, kiedy artefakt pokazano po raz pierwszy, to słuchać było gwizdy, a teraz już czytałem, że reakcja jest zupełnie inna. I słuchaj gwizdy, jest ale i dlaczego 20... gwizdy? Bo co, bo. No bo, bo że wieś, wszyscy, wiesz, no bo się ludzie spodziewali, że będzie Half-Life. Trzy na przykład. Aha, tego, się, tak, tak, tak, tak. A tutaj dostajesz karciankę, tak? Niby, hmm. tak, niby fajne, Ona jest chyba w uniwersum do tej Doty 2, Doty, tak? to... Tak, w I to Doty mnie trochę odrzuca, sami... sami... bo jaka, wolałbym, żeby ten artefakt był bez jakiegoś takiego uh, lora z, z innej gry. No ale z drugiej strony, no to na pewno część graczy to jest jakby taki dodatkowy czynnik, żeby się zajmę... To jest zajmę. tak jak z Hearthstone, wiesz, Hearthstone y, jest osadzony w świecie World of Warcraft, ale przyciągnął mhm. do siebie mnóstwo graczy, którzy o Warcraft'cie nie mieli żadnego pojęcia i nie przeszkadza im to dobrze się bawić, więc no wydaje mi się, że artefakt bardzo ciekawie się zapowiada. Też jest tam kilka niespotykanych do tej pory mechanik, jak na przykład nieskończony stół, tak? Możesz mieć nieograniczoną liczbę kart na wyłożonych przez stół. Mhm. Nie wiem dokładnie jak to działa, bo nie widziałem artefaktu akcji, tylko czytałem kilka artykułów na ten temat. No i sam fakt, że Garfield jest głównym projektantem tej gry, każe co najmniej z ciekawością na nią na nią patrzeć. tak? Chociaż mm. szczerze powiedziawszy, gdybym miał wybrać Artefakt czy Keywatch, to w tej chwili najbardziej, to jest jedna z najbardziej oczekiwanych mm. przeze mnie gier planszowo-karcianych w tym roku. A już za momencik, bo za dwa miesiące targi, targi Essen, czyli największe targi plan gier planszowych i karcianych na świecie mm. i prawdopodobnie wtedy może dojść do premiery właśnie Keyforge'a, bo jest planowana na, na, na czwarty kwartał, no to już właśnie może być paździer październik, listopad, grudzień, tak? Wydaje mi się, że tak. bardzo dużo tytułów właśnie w okresie Essen, targu w Essen wychodzi, targi w Essen to jest 24, chyba 28 mm -hmm. października i wtedy może, może się Kifordz pojawić, ale tak naprawdę jeszcze jedna, jeszcze jedna gra, to nie jest jedyna gra e, z serii Unique Games, bo drugą grą z serii Unique Games jest planszówka, już tak jakby niby klasyczna planszówka tak. w nazwie D Discovery czy Discover już dokładnie pamiętam, zaprojektowana przez Korea Konieczka. Jak ktoś się interesuje grami planszowymi, to nazwisko Korej Konieczka dużo mówi, bo to jest chociażby autor Battlestar Galaktyki i wielu innych gier. Współtwórca Twilight Imperium, ogólnie jest bardzo znany projektant pracujący mm -hmm. dla Fantasy Flight Games i przygotował grę, która się nazywa i która jakby chyba wydaje się być mocno zainspirowana siódmym kontynentem. O, właśnie teraz patrzę. Discover Lands Unknown. Tak? tak i jest i też jest gra unikalna, ponieważ każdy egzemplarz gry, który kupimy, będzie unikalny. Będą podstawowe <śmiech> elementy. Duże, że, że tak, ile ktoś to myślał, że, że nowe mechaniki w grach planszowych. No, moim zdaniem takim największym ostatnio, co pamiętam, to było to Legacy, nie? A teraz Unique. No, to jest. No, te, ale wiesz, to, to, do tego potrzebna była technologia, która mm -hmm. kilka lat temu tak. nie istniała, pozwalająca na drukowanie takie wybiórcze, specjalne po, po, potrzeby. Tak? w każdym pudełku będą się znajdować, będziemy się znajdować zarówno podstawowe, jak i unikalne elementy sprawiające, że rozgrywka będzie inna. Tylko, że w przeciwieństwie do Keyforge'a jeszcze nikt Discover tak z, z ludu nie grał, bo, bo Keyforge był, był rozdawany na, na tym, na GenConie i sporo osób już podzieliło Aha. się swoimi wrażeniami z rozgrywki, a Discover jeszcze tak naprawdę niewiele, niewiele wiemy. Wiemy, że wyjdzie wersja polska, i wiemy, że każda rozgrywka ma wyglądać inaczej, ma mieć inny scenariusz, ma mieć inne warunki zakończenia, ma mieć inne warunki rozpoczęcia, bo niektórzy będą mieli tak, że... Bo to jest gra o przetrwaniu tak? i odkrywaniu nowych rzeczy, że na przykład zaczyna na brudnej Wyspie, u jednych, u innych gdzieś na pustyni, u innych w tropikalnym lesie i, i tak dalej, i tak dalej. Każe, ale to też jest sposób na to, żeby jedną grę sprzedać w wielu egzemplarzach, jednej osobie. Prawda? No bo ktoś po prostu wie, że za każdym razem w tym, w tym egzemplarzu będzie miał inną rozwykę. To ja na przykład... najbardziej może dojść do takiej sytuacji, że będą ludzie kolekcjonować różne wydania tej gry, tak, żeby. Tak. I później nie wiem, czy będzie możli... nie wiem, czy tu jest, występuje możliwość na przykład mieszania elementów pomiędzy nimi. Mhm. Tego nie wiem. W KeyForge wiem, że nie, A tutaj tutaj trudno mi powiedzieć. Natomiast sam pomysł na to, żeby w każde, każde pudełko było może no, nie zupełnie, ale inną grą niż, niż pozostałe pod tym samym tytułem już jest bardzo ciekawy. Hmm. Ja nie wiem właśnie, co, co jeszcze mogą w następnym, czy mogą jeszcze zaskoczyć, no ale to, to jest ciekawe, dlatego, że na pewno w wielu aspektach gry planszowe przez wiele lat inspirowały twórców gier wideo, a teraz można powiedzieć, że pewne elementy właśnie w drugą stronę. Gry wideo... No, inspir... Tutaj z, gry... zdecydowanie tak jest. W tym wypadku zarówno key jak i jak i dyskawę, bo to są tak. gry, które wydawałyby się możliwe do stworzenia wersji cyfrowej, tak. natomiast wersji fizycznej nie za bardzo, bo to, to one mają w sobie taki element właśnie proceduralnej tak. o, ge właśnie, tak, tak, generacji, tak. Tak. który... Y dosyć łatwo, znaczy łatwo dla osób, które wiedzą jak to zrobić, ale można to łatwo oddać w wersji cyfrowej w mhm. grze, natomiast trudniej zdecydowanie za każdym razem produkować jeden unikalny egzemplarz danego danej tytułu, bo to są ogromne koszty znaczy były ogromne koszty jeszcze do niedawna tak. teraz technologia poligraficzna i drukarska mhm. ogólnie i, i, i wytwórcza i pewnie konfekcjonowanie są już tak tak na tak niepotycznym poziomie, że widocznie to się opłaca mhm. Bo to nie będą gry, które będą sprzedawane za, za jakieś nieubotyczne sumy. Jak już powiedziałem, Keyforge ma kosztować 10 dolarów 10 za, za talię, czyli w Polsce pewnie jakieś 30-40 zł. To nie jest, to nie jest duża suma, jak na grę planszową, powiedzmy sobie szczerze. Nie. Discover pewnie będzie kosztował trochę więcej, ale, ale nie sądzę, żeby, żeby to był ładne na, na, na przykład Gloomhaven, tak? To tak. Obstawiam, że będzie w, <laughs> że będzie w granicach tam 100 zł kosztować, więc. No, czasy no się na to. Jest, masz, ciekawe spektrum, Fani gier planszowych po prostu e, mają takie niesamowite możliwości. czy że, że to jest fantastyczne. Ale jedną pytanie, Jak w ogóle podoba Ci się takie żenienie, e, takiej technologii właśnie, znaczy gry planszowej na przykład e, z, z aplikacją na, na iPada? Czy, czy, czy uważasz, że to jest troszeczkę, no ja wiem, że no taka aplikacja pozwoli na wiele rzeczy, wiele rzeczy przy, zautomatyzować, przyspieszyć, e, na przykład dać e, ciekawą narrację, bo to chyba, e, e, posiadłość szaleństwa, chyba ta kolejna edycja mm. ma, ma aplikację. Wiem, że kiedyś XCOM wersja planszowa y, korzystała z aplikacji. No jest mnóstwo innych jeszcze takich gier, y, które, y, które korzystają z czegoś takiego, ale właśnie, bo ja zawsze byłem takim purystą że nie, no gra planszowa musi być absolutnie do końca analogowa, ale tak się zastanawiam, że jeśli na przykład można grać analogowo, czyli gra jakby przygotowuje wszystkie elementy y, do rozgrywki także bez prądu możesz grać, ale Masz dodatkową y, atrakcję w postaci tej aplikacji, czyli właśnie jakiś głos fantastyczny narratora, tak? Taki Krzysztof Gosztyła, prawda? Czyta, co się dzieje w tych wszystkich pomieszczeniach, gdzie, gdzie zaglądasz, albo, albo na przykład właśnie wszystkie te takie y, y, obliczenia potyczki, no, no taka y, odkrywcy nowych światów, fantastyczna gra, ale tam bez takiego kalkulatora matematycznego i w ogóle bez kartki papieru, właśnie, żeby sobie tam wszystko obliczać, dokładnie co się dzieje. No to nie podchodź, nie? I to by było mhm. świetne, gdyby to można było zautomatyzować. I tak właśnie, no nie wiem, jak, jak ty patrzysz na takie gry? Znaczy ja absolutnie po prostu nie jestem. Bardzo doceniam, jak jest jakaś aplikacja, szczególnie jak jest fajnie zrobiona, tak jak w przypadku większości aplikacji Fantasy Flight Games, czyli czy to do posiadłości szaleństwa, czy to do Disenta, czy to do Imperium Atakuje. Co prawda jeszcze Imperium Atakuje polskiej wersji nie ma, ale mam nadzieję, że w jakimś, za jakiś czas się pojawia, natomiast ta aplikacja do posiadłości szaleństwa i do Disenta jest naprawdę bardzo fajna, ponieważ one to nie jest tak, że, że, że możesz grać na y, tablecie, czy też na komputerze i mm. plansza ci nie jest potrzebna. Wr wręcz przeciwnie, tak jakby 90% rozgrywki dalej jest na planszy, tylko y, całe to właśnie te wszystkie obliczenia, jakby dodatkowe funkcje dźwiękowo-artystyczne, mm -hmm. które, o których mówiłeś właśnie, jak na przykład głos narratora, opis, y, tak jakby randomizowanie elementów pewnych, które jest dosyć trudne w wersji fizycznej, czy na przykład sprawianie, żeby... Znaczy, gdybyśmy chcieli to zrobić ręcznie, moglibyśmy to zrobić, ale przygotowanie do rozgrywki trwałoby znacznie dłużej, tak? Na przykład trzeba było wybrać spośród iluś tam bohaterów, którzy występują, tych, którzy będą posiadać, powiedzmy, jakąś tajemnicę, jeśli mówimy o posiadłości szaleństwa. Później z tych tajemnic byśmy musieli wybrać coś, jeszcze coś i jeszcze coś i jeszcze coś. Jeszcze coś. Mhm. I, I samo przygotowanie tego trwałoby długo. Tu po prostu naciskasz przyciski i jakby w tle to wszystko tak. się dzieje. Tak? Rozkład pomieszczeń inny, postacie inne, wydarzenia inne. W przypadku Imperium Atakuje dodatkowo wchodzą rzeczy takie, które jakby zdarzenia pojawiające się czasami, a czasami się nie pojawiające. Tak? Takie jakby niestandardowe jakieś mm -hmm. wydarzenia. No to to jest... jest... Coś, co mi jak najbardziej odpowiada, szczególnie w grach, gdzie jest jakakolwiek narracja, gdzie jest jakaś fabuła. To jest, to jest bardzo, bardzo pomocne. Jeśli są aplikacje, które pomagają na przykład tylko przy wyborze gracza albo przy jakichś tam obliczeniach punktów, na koniec też mi się to podoba. I są aplikacje na przykład do gry Scythe. Jest taka aplikacja Scythecake, która pomaga w przygotowaniu i prowadzeniu rozgrywki jednoosobowej, bo ta rozgrywka jednoosobowa ma dość dużo zmiennych, które czasami można przegapić jakiś element i, i, i jakby spowodować no spowodować błąd, tak, I albo ułatwić sobie, albo utrudnić rozgrywkę i tutaj ta aplikacja pilnuje, żeby na przykład pokazuje, gdzie możemy przestawić przeciwnika jakie on może ruchy wykonać i tak dalej, to jest wszystko bardzo przydatne i absolutnie nie jestem przeciwnikiem urządzeń elektronicznych przy stole a, a, a, wręcz, a wręcz przeciwnie o. jestem za czyli o. rozwiązaliśmy tę e, kwestię tak Ja nie będę się spierał, bo, bo tak jak mówię no do wszystkiego można się przekonać w poczasie, tylko po prostu trzeba spróbować i, i to jest fantastyczne. No to chyba my na tym zakończymy, drogi Ryszardzie. Tak, coś chyba tak. Do... No już wybijamy ładnie, więc tak, możemy... Ja myślałem, że gdyby spokoju. właśnie by był jeszcze czas, no, książkę powiedział, ale o książce Cień Adama Przeszty powiem w następnym odcinku, ale jak ktoś lubi fantastykę taką, to, to niech sobie najpierw pogogla, a w następnym odcinku będzie coś więcej. No dzięki serdecznie Ryszardzie. Bardzo się cieszę, że udało nam się tak przed Giejskomem, no nie mieliśmy dużo na przykład o samym do powiedzenia, jeśli chodzi o to, co będziemy widzieć, bo to będziemy komentować tak w następnym odcinku, bo na pewno, mimo że to nie jest taka impreza jak G3, coś się chyba, mam nadzieję, pojawi i tyle. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby odwiedzić Ryszarda na jego stronie ryslaw.pl, gdzie znajdują się linki nie tylko do Grysławów, ale oczywiście też przede wszystkim do nowo aktywnej serii właśnie angielskiej dla graczy. Bardzo polecam. Pamiętajcie, że żeby Dziękuję. wpaść na grupę Fantasmagierii, na official Rysław, fanpage Ryszarda, no i oczywiście na, na, na podcast Fantasmagieria. No i co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej. Na razie, trzymajcie się.